Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 16 odcinku podcastu Bezimienny. Jak zwykle standardowo Christian Kender będzie prowadził ten odcinek, czyli ja. Ze mną będzie oczywiście Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I mamy dla Was specjalnego gościa, którego zapowiedzieliśmy tydzień wcześniej, który brał udział w pewnym podcaście. Jest to Tomasz Zawacki, Akafanki. Dobrze mówię? Cześć, cześć. Tak, dobrze mówisz. Cześć, dzień dobry Wam wszystkim. Tak, więc no Tomku, parę słów od sobie. Jeżeli słuchacze cię nie znają z, innych, z innego podcastu, w którym kiedyś tam brałeś parę ręce udział, to po, powiedz parę słów o sobie. No, co mogę o sobie powiedzieć? Lubię grać w gry, mam fajnego psa, który będzie pewnie dzisiaj szczekać. Pracuję w takim. Gości. Dokładnie, pracuję w takim sklepie, nie dla idiotów z grami, więc, więc całe życie wokół gier się toczy. W sumie tyle. Hmm. Ok, a y, jakie masz konsole w domu? Platformy do grania? A teraz aktualnie ci powiem, że mam PlayStation 4 i y, zdziwienie Xbox One. O kurcze, o kurcze, no to masz pełny zestaw Na bogato, na bogato No jeszcze jest Nintendo Wii U ale, ale, ale ogólnie masz pełny zestaw Ok, dobra, więc witamy Cię Tomku Na pokładzie w dzisiejszym odcinku Słuchajcie drodzy słuchacze, przygotowaliśmy dla Was taki mm, Temacik dzisiaj główny, bo W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy sobie o, o poprzednim roku, więc W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym roku I o, o tym co nas w przyszłości Zastanie, w jakie gierki będziemy grać Więc Jacek nazwał marzenia i obawy Związane z rozgrywkową częścią. 2015 roku i o tym sobie dzisiaj powiemy. Więc zanim zaczniemy temat główny, listy, listy, listy, ludzie listy piszą. No i słuchajcie, mamy właśnie słuchacza, dokładnie jest to Darek Kowalski, pozdrawiam go bardzo serdecznie. Wyknął nam parę błędów. No, oczywiście błędy się zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi, więc wartość merytoryczna mu się trochę nie podobała. Ja tutaj się do końca nie zgodzę, ale, ale to nie wiem, To, jeżeli mu tak uważam, no to, no, no to przykro. No, wydaje mi się, że wszystko co mamy to raczej o tym mówimy i bez zbędnego opieprzenia o innych rzeczach raczej e, jest tak, więc, więc może jestem w błędzie. Natomiast jeśli chodzi o te przyznawanie nagród w zeszłym odcinku i w gry, w które nie graliśmy. E, no właśnie, e, z Jackiem stwierdziliśmy, że w sumie nie graliśmy w Drive cluba, e, znaczy, i Znaczy ja grałem. Ty grałeś. Aha, ja grałem. A ja akurat nie grałem. Ale jeżeli chodzi o samego Drive cluba, to to e, no jeżeli wszyscy moi znajomi mają Drive Club'a albo spora część osób ma, ma Drive i mówią, że im nie działa... Ja nie muszę grać w tego kaba żeby stwierdzić, że produkt, który jest skończony w 50%, może wędrować od, od razu jako najgorsza gra roku. Poza tym nie jestem frajerem i nie będę kupował gry, która jest w 50% zrobiona, bo szkoda mi mój, moich 200 zł na grę, która nie jest dobrze zrobiona, więc ja nawet nie chcę w to grać, bo wiem, że to jest... Krapiszcze, więc e, musisz mnie, Darku, zrozumieć, że e, po prostu jeżeli coś jest słabe, to niech będzie słabe, ja nie muszę w to grać, a i tak powiem, że to jest słabe. I, i nie każ mi wszystkiego ogrywać, bo po prostu szkoda mi pieniędzy. No nie wiem, no chyba, że wyszliśmy mi tego kaba to chętnie go ogram i być może to wszystko będzie działało, ale, ale w dniu premiery działało to trochę inaczej. A jeżeli jeszcze e, chodzi o nazwy gier, nazwy gier, no to tu jest różnie. No czasami możemy się pomylić, że no, jesteśmy w końcu Polakami i nie Anglistami. Każdy pracuje gdzie indziej i może ja jestem na ogół z Angli na co dzień, ale na przykład Jacek nie e, i nawet każdemu mogą się jakieś wpadki zdarzyć, więc myślę, że, że na, na to można przymknąć oko, albo możemy robić jak Piotr, e, Piotr Modzelewski, tłumaczyć wszystkie gry na polski i będzie śmiesznie wtedy. O, to by było masakry. Ciodowe. Tak, a jeszcze, jeszcze na końcu po, jeszcze Marcin Januszyk napisał nam... Tak, posypuję głowę Ta. popiołem mój błąd, źle zrozumiałem jednego newsa i efekty pogodowe które w klawie są za darmo, za 8 zł były jakieś inne DLC, które miało być tam podane za darmo chyba, czy coś takiego. Tak, więc chłopaki, bardzo przepraszamy za, za, za to, co miało miejsce, no, jesteśmy ludźmi, możemy się pomylić, pamiętajcie, że jest dużo podcastów na rynku, my jesteśmy najlepsi, ale jak wam się to nie podoba, to idźcie do kogoś innego, po prostu. E, dobra, więc myślę, że tyle, jeżeli chodzi o komentarze i różne maile, e, przejdźmy do, do tego, co jest najciekawsze, żebyśmy zaczęli w końcu tą wartość merytoryczną, ile możemy pieprzyć, więc Wiadomości ze świata. Może niech zacznie nasz gość. Co nasz gość dzisiaj przygotował dla nas? A ja przygotowałem może tak nie do końca związaną rzecz z grami, ale też po części. Mianowicie Nike, firma Nike zapowiedziała, że w 2015 roku wprowadzą na rynek samowiążące się, czy wiązające się buty z powrotu do przyszłości. Kojarzycie te, te, te z tego filmu te buciki, jaki to był wypas wtedy? no wtedy to był szał. Tak, szał. tak. i podobno ta firma ma w tym roku to wprowadzić, a o ile wiem w poprzednim roku e, też już z tego filmu na żywo w, w, jakaś firma zrobiła hoverboard, tą lewitującą deskę, więc ja jestem no tak, ciekaw. ale to chyba nie działa tak dokładnie jak miało działać. A, ale się troszeczkę się podnosi, troszeczkę się podnosi, więc jeżeli chociaż te buty same będą się wiązały, to to, to już jest strona tego, żeby wszystkie te technologie z filmów, jakie za mało lata oglądaliśmy, żebyśmy z nimi obcowali na, na, na, na co dzień. Jak dla mnie to jest super sprawa. Tak, ja jeszcze, ja jeszcze dodam, że faktycznie pamiętam sporo to do przyszłości, jak, jak te buty się same wiązały, a y, widziałeś może jakiś filmik zapuścili z tego? Chyba nie. Nie, nie, nie, nie. Oni nie jest to na razie koncept, koncept no tak, tak. i takie inne rzeczy. Znaczy Nie obstawiam, że to będą jakieś rzepy z silniczkami, że to będzie się po prostu wtedy te zaciskało. Ciekawe, tak. ile te buty będą to nie... wtedy ważyły, nie? No, to jednak sobie będzie ważyło. Same te silniczki pewnie będą z kilograma. Tak. No tak, dr drony już mamy w sumie. I niedługo wiem, że na, na Amazonie będą latać nam drony. Przynajmniej po Stanach. Mamy buty. Tą deskę też widziałem, tylko wiecie co, jak widziałem tą deskę, to ja miałem wrażenie, że to wszystko to jest fake. Autentycznie. Jak to oglądałem? Nie, no dlaczego fake? No Mi się bo się to... wydaje, że to naprawdę jest. To, to się pa Nie, parę to centymetrów jest naprawdę, podnosi. Tylko... Ale... różnica jest taka, że musi być odpowiednia ten powierzchnia i tak dalej. A nawet był a filmik, tak jak, jak w Tony Hawk na tym się bawił, co zrobił swoje pierwsze, tam chyba 2500 obrót, nie? A, no, no, no, było, było. Mhm. No dobra, no to czekamy na, na takie buty, ciekawie w ogóle jak będą wyglądały. Myśli się, że to będzie model buta, a nie na przykład model sznurówek? Nie, nie, nie, to będą buty, to będą... mają być dokładnie takie same buty jak w powrocie Aha. do przyszłości. No, okej, okay. dobra, więc... Będzie trzeba ciekawa... pierwsze modele kupić i sprzedawać, tak jak te konsole na dwudziestolecie, Trzeba tak. robić w ten sposób e, 20, 20 razy drożej, prawda? A tak. kiedyś tak chyba było z PS3 nawet, że ludzie kupowali pierwsze modele Fatki, bo one wtedy chyba miały straszną kompatybilność do PS2, tak, miały, którą miały. potem wycofali. No i potem właśnie były sprzedawane drożej. No ja nawet kuple, właśnie... który tą, tą konsolę ma i sprawny model do tej pory. I mówię mu, tego nie sprzedawaj chłopie, tylko trzymaj, za parę lat, paręnaście lat będziesz miliarderem dzięki temu, nie? A może tak być. Jeszcze, jeszcze najlepiej, gdyby to było pudełku jeszcze nieruszone, plomba, wszystko, to jeszcze było dobre. Dobra, więc myślę, myślę, że możemy sobie zamknąć ten temacik To przejdziemy do mojego, bo też jest technologiczne Tutaj mówimy o, o butach To ja powiem o, o tworze, który, który nazywa się Virtuix Omni Słyszeliście o tym, chłopaki? Tak, to jest super sprawa Super, super Ja też słyszałem, czekam na to Okej, okay, więc ja trochę o tym powiem Więc już można zamawiać przedpremierowo Są Zamówienia przedpremierowe ruszyły na to Cena to jest 500 dolarów Zaraz wam powiem co to jest Czyli wychodzi to 1850 zł Więc drogo Ogólnie drogo Ale co to jest? To jest taka bieżnia, okrągła bieżnia Do której się wchodzi do środka Jesteś przypis, przy, przypinany Takim pasem No w pasie I po tej bieżni sobie chodzisz obracając się dookoła tej bieżni. Możecie sobie zobaczyć filmik z tego. No i opcja polega na tym, że zakładacie sobie oczywiście jakiegoś okulusa na głowy, którego niestety nie ma w zestawie. I... Po prostu odpalacie sobie kola, bo akurat widziałem filmik z kolem, z nowym Call of Duty Advanced Warfare, i sobie, no, wchodzicie w świat gry, macie te okulary. W ręku był pokazany na filmiku, że osoba miała broń, ale nie wiem jak ta broń miałaby działać, nie wiem jak to do końca miałoby wyglądać. Fakt faktem, że on by sobie w tym w środku i sobie po prostu chodził w tym i sobie chodzi po świecie z tą bronią w ręku, w tych okularach, rozglądał się. No, dla mnie. Dla mnie, dla mnie to było rewelacyjne Wiem, że do tego zestawu oprócz tej bieżni dostaje się też specjalne buty Bo podobno muszą być w tym specjalne buty I wybiera się bodajże tą szerokość tego pasa Który, który ma tam być w środku opinany czy, czy jakoś tak T -t Trochę czytałem na, na tym Jednak do końca nie wiem, czy będzie to takie super Bo wyobrażacie sobie, jakbyście grali teraz z Karima I przejście tych, nie wiem 3 kilometrów czy czterech, żeby się tam gdzieś dostać. A to chyba nie będzie działało ze wszystkimi grami. Nie, no czemu? To, to ma być, jak tak... Znaczy, to może nie w Skyrimie, ale ogólnie. Na, przyszłościowo jakieś takie rzeczy, e, wchodzisz do Skyrima, myślisz, że, że, że no, do jakiegoś Skyrima 2 albo, nie wiem, Elder Scrolls Online e, będzie wychodziło. E, myślisz, że to da radę? Bo to, bo, bo to chodzi o sam motyw chodzenia też w tym, nie? Znaczy, to jest chyba tylko w, y, opcja dodana deweloperom, żeby do silnika gry wstawili, tak? Więc praktycznie każda gra może z tego obsługiwać, tak, jeżeli tak, to się tak, sprawdzi. Tak, tak, tak. No właśnie o to mi chodzi. Albo na przykład FIFA, jakbyśmy sobie tak pograli. Każdym zawodnikiem, że nam się przełacza. To, to, by to by było dosyć ciekawe. Tak czy jak e, premiera tego będzie 30 kwietnia, to już dosyć szybko, to już naprawdę dosyć szybko, a chyba Oculus'a jeszcze nie ma. Nie wiem, kiedy będzie Okulus, więc to też by było takie dziwne, że to by wyszło, a na przykład nie ma jeszcze Oculus'a. No, nie zastanawiałem się nad tym. No, ogólnie, no, bardzo fajne, myślę, że i tak tylko dla nielicznych, bo cena jest stosunkowo zaporowa. No, 1200, 1800 zł to jednak sporo. No. Jeszcze na Oculus'a, załóżmy, trzeba dać też dobrą stosunkę. No tak, tak, tak myślę, że okulus będzie w granicach 1000 złotych. No to po 12 no, godzinach pracy bójdzie, wracasz tak? do domu, wracasz do domu, wiesz, że zapłaciłeś 5000 zł i możesz jeszcze pobiegać sobie FIFA te 3 godziny. Super. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że coś takiego jest. Jeżeli kiedyśkolwiek ktoś to kupi, to niech da znać. Ciekaw, no ja, ja, i na razie chyba szko, szkoda było pieniędzy. Zresztą to jest dosyć duże, bo to jest taka spora bieżnia, więc trzeba mieć na to mimo wszystko trochę miejsca. No ale wchodzimy w nowe doświadczenia, jeśli chodzi o gry, właśnie Oculus, to, to będzie coś fajnego. Moim zdaniem to będzie coś fajnego, ale to dopiero za jeszcze parę lat, myślę, jak to wszystko wyjdzie. Znaczy, wiesz, to jeszcze zależy od tej bieżni, bo tego jest kilka wersji. Mm -hmm. To nie jest tylko jedna ta mała. Ponieważ widziałem też film, jak koleś po prostu zamontował takiego Omni, ale na rozpiętość na przykład 3 na 3 metry i zasuwał do całej tej bieżni. No to to, to, to, już spore musi być. To już faktycznie musi być. Plus był bardzo fajny filmik do tego dodany, jak testowali to za pierwszym razem, jak to dopiero w ogóle pokazali na świecie i tak dalej, że kolej założył właśnie te, te wszystkie ciuchy do Omni, Gnata wziął łapę, Okulusa na mm. głowę, dookoła bieżni rozstawił jeszcze pistolety z paintballem i zaczął grać w Battlefielda trójkę, no nie? Mm. I ogólnie chodziło o to, że przed nambul multi bo mu tam jakoś to jej umożliwiło, żeby na omni mógł grać na multi. Przed zaczął sobie grać i cały mógł na tym, że jak dostawał normalnie kulkę w grze, to z tej strony, z której dostał kulkę w grze, pistolet z paintballem do niego strzelał, no nie? I to się nazywa immersja. Ja czekam na coś takiego. No to, to by było świetne, powiem Ci. Albo można jeszcze... Skończy się raszowanie. Tak, ale ja tak sobie myślę, że takie rzeczy można jeszcze inaczej rozwiązać, że na przykład wchodzisz jakiś kombinezon specjalnie podłączony pod coś i po prostu z tego kombinezonu coś Cię, nie wiem, razi albo atakuje, albo coś się wysuwa i to by było też razi prądem 220, bo no, dostajesz no, no, no, z tak, tego tak. co wiem, to chyba takie kamizelki już, już dawno temu były, do, do Call of Duty nawet chyba czwórki to takie coś było, ale tylko na komputery była mhm. taka kamizelka co się zakładało właśnie w momencie kiedy otrzymywaliśmy trafienie, no to ona wypuszczała impuls z prądem i napuszczała powietrze że czuliśmy taki ucisk, coś takiego jest, mi się wydaje tak. Pamiętasz Jacku jeszcze co na Piotrek kiedyś wysłał linka z tą krwią? A, że będzie pobierało krew tak. za każdym razem jak ten będziemy tak, tak, grać. Tak, to jakiś projekt na Kickstarterze był właśnie jakiś tam nie wiem, chłopaków z jakiegoś tam uniwersytetu czy czegoś tam, oczywiście w Stanach. Podłączało się do ręki i słać jakąś strzykawkę. Normalną strzykawkę z, z... No, z całym tym oprzeżonowaniem, żeby, żeby, żeby do cie, od ciebie pobierało krew. No i oczywiście to wszystko było podłączone do, do konsoli, do pada, do jakichś takich rzeczy. I, po, i chyba on, on tam grał jakąś strzelankę. I w momencie, w którym dostawał amunicję, no, no po prostu dostawał jakieś obrażenia od strzałów, krew została pobierana z jego ciała. I, z, I chłopaki se stwierdzili, że będą zbierać to krew dla szpitali, czy jakichś karitasów, czy innego czegoś takiego dziadostwa, co mają w US. No i oczywiście chyba ten projekt w ogóle upadł, a ja chyba nigdy w życiu bym aż w ten sposób nie chciał być podłączony do, do jakichkolwiek takich rzeczy, bo to, no fuj, dla mnie to było słabe. Wiesz, zależy jak się siedzi, jak się patrzy na to. Równie dobrze mogli zrobić tak, że po prostu przy oddawaniu krwi dają ci konsole do grania i sobie siedzisz i no grasz. Tak, no tak, tak, tak. Znaczy, no okej, okay, ale, ale mimo wszystko tro, trochę mnie to od, odrzuciło i chyba... E, nie tędy droga. Dobra, e, za, zamknijmy sobie mój e, newsik, otworzymy Jacka. Co tam, Jacku, masz? Otóż pewien człowiek, w imieniu zysku Richard Hadi, w rozmowie z redaktorem Develop, potwierdził, że za 5 lat celują już fotorealizm w grach i wytłumaczył po prostu, dlaczego nie da się tego teraz zrobić. No, ogólnie chodzi o to, że już poza faktem, że był potrzebny Oculus, y, Morpheus i tak dalej, co miało właśnie wzmocnić cały ten fotorealizm, Inmercia. to obecne Inmercia, tak? Mhm. to obecne konsole i komputery nie są w stanie, nie mają po prostu tyle mocy, żeby im to ułatwić, żeby mogli zrobić fotorealistyczną grę, tak? Czyli rozdzielczość musiała być na poziomie 8K, żeby w ogóle można było myśleć o czymś takim jak fotorealizm w grach. No i on tak wróży, że w ciągu 5-6 lat to już powinno być codzienno, codziennością, ale obecnie możemy o tym zapomnieć. I teraz nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ponieważ fotorealizm, no, w niektórych grach może by się sprawdził, ale jest wiele gier, w których to by nie spisało. Nie. Ale fotorealizm się wiąże z taką jedną bardzo ważną rzeczą i mi się wydaje chyba, że przez to e, przez najbliższe 5 lat nie będzie to osiągnięte. Mianowicie, nie wiem, czy zauważyliście i macie bardziej realistyczną grafikę w grach, a po prostu wszystkie elementy i obiekty, które są w grze albo fizyka w grze po prostu są statyczne, to automatycznie psuje tą imersję i wydaje się to dziwne. Więc e, razem z fotorealizmem powinien w parze iść właśnie silniki fizyczne i, i, i takie inne rzeczy, żeby ten świat był coraz bardziej... E, coraz bardziej realny. To chyba jest najbardziej trudne dla, dla ludzi, którzy robią teraz grę. Nie się, do tej pory nikt nie umie dobrze wody zrobić. No co wyobraźcie, wchodzicie do takiej gry, gdzie macie po prostu no Matrixa, tak? wszystko wygląda jak na co dzień, ale podchodzicie do krzesła, chcecie je popchnąć, i się nie, nie, nie przewala, tak? albo po prostu przenikacie przez jakieś obiekty. No i to, to bo co leci w górę, bo jest tak. Pytanie. No albo po prostu pykasz te krzesła, leci nie tak jak powinno. Ale e, jeszcze, jeszcze jeśli chodzi jeszcze ci o coś takiego, o całą tą fizykę i tak dalej, to myślę, że w grach wyścigowych byłoby to najłatwiejsze do zrobienia. Bo tam, mimo wszystko, no, nie masz aż tak dużej fizyki, można to wszystko obkroić, e, można, można, gracza, że tak powiem, no, zrobić mu tą trasę, tak w, na której kompletnie nic nie ma poza trasą. I tam tylko fizyka całej jazdy i tych wiatrów i tego wszystkiego y, oddać i myślę, że jeżeli jaki, jakikolwiek fotorealizm ruszy i faktycznie to będzie taki fotorealizm tip top 100% wszystko to najpierw będą to wyścigi moim zdaniem mimo wszystko. No a tu się z Tobą zgodzę. No. Tak. Radama. Wszystko zamknięte. Nie? E, tak, to no, właśnie, e, wszystko zamknięte. Jeśli, jeśli chodzi o cały fotorealizm, to ja myślę, że chyba trzeba będzie jednak dłużej poczekać niż 5 lat. Bo jeżeli to my miało być nawet 5 lat, to zahacza prawdopodobnie o tą generację konsol, którą mamy teraz. No oczywiście fotorealizmy by, by wprowadzali na kompach, bo na konsolach nie będzie to na 100% możliwe. Ale, ale, ale myślę, że na 5 lat, za 5 lat na pewno im się nie uda. Z 4 gry, które wychodzą na 4K, jest ich na palcach jednej ręki, można je Liczyć, a za 5 lat myślę, że może będzie ich trochę więcej, ale do 8K to jeszcze, łowie, to jeszcze kawał drugi. To musiały być dwa razy mocniejsze sprzęty niż są teraz w takim razie, przynajmniej. No i programiści a, muszą. Teraz mało, sprzęty. który komputer odpala 4K. Ta. A to musiałoby być popularne bardzo. Więc wtedy. Y, tak, I, i myślę, że jeszcze no właśnie, te, te silniki muszą być jeszcze bardziej dopracowane. Pamiętacie, chyba najbardziej fotorealistyczną rzecz, którą widziałem, to nie wiem, czy pamiętacie, były, były screeny z polskiej produkcji, w której pokazywali jakieś takie ściany i jakiś taki stary budynek opuszczony z pomalowanymi różnymi ścianami. Kurde, zapomniałem nazwy. Wiem o co ci tak, chodzi, ale tak. zapomniałem nazwy. I tam naprawdę to była taka fotorealistyczna grafika, autentycznie, jakby ktoś robił zdjęcia. Z tym, że... Bo oni to skanowali tak, ogólnie. Z tym, że co by się stało, jakby to poszło w ruch, jakby to zaczęło się ruszać. To już na pewno by takie piękne nie było. No dobra, no to, to, to tyle myślę, jeśli chodzi o tej fotorealistycznej naszej grafice i naszych, e, naszych wiadomości ze świata. Przejdziemy szybko do sprzedaży. Sprzedaż oczywiście jak zwykle statyczna i niewiele się zmienia. Pierwsze miejsce Call of Duty, drugie miejsce GTA, trzecie FIFA, czwarte Far Cry, piąte Unity, szóste The Crew, siódme Destiny, ósme WWE, wrestling, ktoś kto gra, dziewiąte Drivecraft, dziesiąte Minecraft. Chyba tutaj się nic nie zmienia. Podobnie masz w, w sklepu Nie dla Idiotów, e, Tomaszu? Znaczy ja Ci powiem, my nie mamy takich zestawień. My się w to nie bawimy, bo według Aha. nas to klienta po pierwsze w ogóle nie interesuje, a, a po drugie, no bardzo ciężko by było ustalać właśnie takie top listy względem jakiego rynku. No, wiadomo, naszego polskiego, ale mm, jakoś nam się to nie wydaje fajną opcją. A, a, a na przykład ty wiesz z doświadczenia na przykład teraz jaki tytuł ludzie biorą najczęściej? No, oczywiście FIFA, oczywiście Simsy i GTA. GTA to jest teraz po prostu złoty gral, tak? Wszyscy to chcą, nigdzie tego nie ma. I oczywiście chodzi na PlayStation 4. I, i naprawdę u, u Was jest problem z do, dostaniem te, tej części właśnie? Tak, sklepy bardzo mało partii, raczej mało sztuk dostały, dostali tych gier i no, wszyscy się o to zabijają. Jak było tego pełno na półkach, nikt tego nie chciał, a jak się skończyło, to wszyscy chcą. Aha, no okej, okay. a y, Call of Duty tro, trochę biorą Call of Duty czy, czy jakieś takie rzeczy? Chyba nie? No Advanced Warfare biorą, biorą, tylko też nie mamy. Aha, też, to, też to, tego, to, nie to, to na, tak nie schodzi? Biorą. To naprawdę schodzi, jest taki. Taki problem jest z grami w, w, w, w. W tym sklepie, że, że, że dostajecie tak mało i ludzie to tak biorą? Aż, aż, aż dziwne. Parę lat temu to sklepiki z grami to miały jeden metr gier i to było dużo, a teraz no, dożyliśmy sytuacji, że ludzie po prostu chcą kupić gry, a nie ma na półkach, tak? Jest no tak je? to popularne. Jeżeli chodzi o konsole, co, co dziwne na komputerach troszeczkę mniej się gier sprzedaje. Nie wiem, czy to jest akurat mój sklep, czy ogólnie tak w Polsce, Ona. ale tu jestem zadowolony, bo, bo, bo bardziej lubię konsole. o. Ale wiesz, gracze komputerowi są przyzwyczajeni do tego, że płacili 50 zł za grę na premierę, 90 góra. No tak. Teraz na przykład już Diablo było po 170-160, no to już im się nie podoba. A to renty idą w Tak. Po powiedz mi jeszcze, Tomaszu, czy wy macie jakąś opcję wymiany g? u was? Mo można wymienić w MediaMarkcie Gry? Czy czy czy raczej? Nie, nie, czegoś, czegoś nie? takiego nie prowadzimy. Wiadomo, jeżeli gra nie działa albo coś jest nie tak, no to jak najbardziej jest taka opcja. Mhm. E, bo wy macie tam dosyć dobre promocje. Ile takie GTA 5 kosztuje? Dwie stówki czy więcej? E, chodzi ci na, na PlayStation 4, tak? Tak, czy... tak, tak, o, tak, tak, tak. No, no, na czwóreczkę to na dzień premiery, co dziwne, było za 249 zł, więc internet, internet płakał i leżał. Ale teraz normalna cena to jest tak 259 za, za, za grę na półce, jeżeli jest. 259 tak. No jest. Kurczę, to drą, to strasznie no, drogo. Boli, boli. Ale byście się zdziwili, ludzie kupują to i to, to całe, że gry są na konsole drogie i tego nikt nie kupi, to jest mit. Aha. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć to dzięki Tomaszu za, za, za małe informacje dobra, nasza sprzedaż w UK się nie zmieniła akurat e, widzisz e, u mnie jest trochę inaczej, bo wchodzisz do sklepu z grami na przykład do game'a, game jest największym praktycznie takim sklepem w Anglii gdzie po prostu mają swoje story i możesz wejść do sklepu i tam masz po prawej stronie gry na PS4, od numerka 1 do numerka 10, na półce leżą pudełka i masz co się najlepiej sprzedaje po lewej stronie masz na przykład Xboxa. od miejsca 1 do 10 i wszystkie te gry, które się najlepiej sprzedają i u mnie takie zestawienia są co tydzień, to co tydzień jest zmieniane i ludzie akurat na to patrzą. Ja, ja to, też trochę patrzę, bo z, zawsze mnie to ciekawi, czy tytuł, który moim zdaniem jest zajebisty, radzi sobie jak zwykle FIFA jest lepsza. No, ale, ale, ale to, to tylko tyle. Eee, w zestawieniu nie będę nic tutaj mówił, może Destiny w siódme miejsce dosyć wysoko, od wrześniowej premiery siódme miejsce całkiem nieźle, no ale ze względu pewnie na ten dodatek ludzie sobie go ogarniają, a niech sobie ogarniają. Dobra, przejdźmy do... Tak to tylko chyba Minecraft spadł. Bo jest jeden tak, minecraft. Tak, przez... tak, tak, tak, tak. Ale no dlatego właśnie, bo ten, ten wrestling się pojawił chyba i tyle z tego co tutaj widzę. Dobra, ale, ale to, to zostawmy, bo to zestawienie jest tak strasznie statyczne. Przejdźmy do głównego tematu. Jacku, to zacznie główny temat. No dobra, jako że w poprzednim odcinku podsumowaliśmy poprzedni rok, tak teraz w tym odcinku podsumujemy, a raczej będziemy rozmyślać o tym, co przyniesie nam kolejny rok, czyli jakie, na jakie gry czekamy czego się boimy, co mogą, co mogą twórcy spierdzielić, no i czy może jakiś czarny koń się pojawi. No jakieś gry czekacie, tak w chronologiczne, na przykład w styczniu jeszcze? Czy nie bardzo? Ja, ja czekam na, na tego Dying Light, bo bardzo lubię, lubię temat zombie i takie podejście z parkurem, otwarty świat, zabijanie, jak się chce tych zombie, to mnie bardzo jara i na to, na to czekam. Ja tak samo. ja powinien się o tym zresztą wiedzieć, że ja na, na Dying Lighta w sumie czekam. No Mirror's Search. Mirror's Search w świecie zombie. Mam nadzieję, że, że to wypali polska produkcja. Czekam na to i powiem Wam, że z tego co widzę tutaj, co, co są oczekiwania na całym świecie różnych na różnych stronach europejskich ogólnoświatowych, cały świat czeka. W sumie cały świat czeka, jak czekają na Wiedźmina, tak samo czekają na naszą polską produkcję Dying Light, więc ja myślę, że chyba będzie na co czekać i raczej ten tytuł nas nie zawiedzie. A nie boicie się, że właśnie Techland się już trochę wypalił z tym całym zombie? No, znaczy, ale tu ma trochę inną koncepcję Jacko mimo wszystko. Ja, ja myślę, że po tych dwóch częściach, bo, bo dwie, dwie części chyba wydali. Trzy. Znaczy, Ale ta trzecia to chyba nie jest ich. To. Jest. Bo nie, właśnie nie, bo. E... Właśnie mi się wydawało, że ta komiksowa, taka jak w stylu Borderów, to właśnie też była ich. Nie, no nie, Escape. Nie, że nie, nie. Wydali, bo... to komuś innemu. Tak, e, oni ha. już nie mają prawa do tej marki Oni już to sprzedali Prawo ma ktoś inny i już Polacy tego nie robią Więc ostatnią I, część, tak która wszędzie samo No no Dead Island trójka tak samo właśnie Oni już e, tak. tytuł sprzedali komuś Na O ile pamiętam tak, tak. I tą, I tą ostatnią część też, więc to już robi inne studio i te trójki, czwórki to wędrują do kogoś innego, więc ja myślę, że oni po prostu mają doświadczenie i chyba wiedzą, co, co chcą zrobić. Przypominam, że Dying Light miał wyjść 2000, pod koniec 2013 roku. On miał wyjść chyba miesiąc po premierach, bo pa pamiętam o tym, a przesunęli to na prawie ponad rok, więc ja myślę, że oni wiedzą, co robią Jacku i mam nadzieję, że to będzie taki solidny tytuł. Może, może to nie będzie... No dobra, ale czarny co was ciekawi w tym Dying Light? Co ten Dying Light ma w sobie, że wy po prostu chcecie w to zagrać? No bo zombie jak zombie, Techland już zrobił dwie gry z zombiakami, spoko, no nie? I teraz ma być jeszcze bieganie, no to jakoś nie wiem, jakoś słabo to widzę tak naprawdę. Tomek? Ja czekam na tą grę, bo mi się wydaje, że to będzie to będzie w końcu taki dopracowany Dead Island, taki ze wszystkim, co oni chcieli wprowadzić, z, z każdym elementem dopracowanym i żeby, że ta gra będzie w końcu działać, będzie wyglądać, no i taki ultimate open world zombie, tak? Aha, że to będzie w pełni otwarty świat. Tak, że, tak. Że, że będziemy mogli robić wszystko, tak, co tak, chcemy ja cku, tam po prostu. Tak, tak, tak. A ja jeszcze, Jacku, ci podam, powiem jedną ważną, ba, bardzo ważną rzecz, że dawno, e, dawno nie grałem właśnie gry o pokroju Mirror's Edge'a, że ta kamera się tak porusza, jak twoja głowa. Że ona się tak realistycznie porusza, że jak biegniesz, to masz takie, wiesz, no ona, ona się tak fajnie porusza i, i strasznie brakowało mi czegoś takiego, a jeżeli to było, to nie było właśnie w takich grach, w których... Jednak trochę trzeba się bać i trzeba jednak przeżyć. I to może dawać dodatkowej takiej adrenaliny i takiego lepszego, przy, przyje, no może nie przyjęcia, tylko może nastawienia tego całego świata do twojej osoby i postrzegania tego wszystkiego dookoła. Ja myślę, że, że to będzie świetny tytuł. Fajnie właśnie to wszystko wygląda, grafika w ogóle jest świetna. Jak to, te so, te gameplaye są z czwórki, to powiem ci, że dla mnie rewelacja. No i tak jak ci mówiłem, że jest i mimo wszystko na ten tytuł, na, na tytuły zombiakowe na PS4. Więc no i ja nie mam w co grać, jak chciałbym w ogóle zabierać. Czy ja wiem, czy posłucha? Niby jest Resident Evil 20 stycznia. Ale to jest odgrzany kotlet, no i ile mogę grać takie rzeczy? No jasku, no ale to jest remaster, w końcu jeden dobry remaster zrobiony nie, nie, nie obecną generację. taki dobry to, to bym troszeczkę się kłócił nie wiem, czy, przepraszam, że przerwa ale nie wiem czy widziałeś ten, ten, ten filmik chyba z Digital Foundry jak robili porównanie, czy to trzyma stałe 30 klatek i tam potrafi na do 27-25 klatek zejść remaster na nowych konsolach, tak no ale wiadomo, wydaje. podciągali wszystko pod nowe konsole, no jak to kiedyś wyglądało, a jak teraz to przerobili. To nie jest GTA V, które miał po prostu podbitą grafikę i trochę tekstu. I pododawane dwa miliony rzeczy, nie gadaj. O wow. Eee, nie, To nie. się namęczyli. Eee, wie, wiem, Jacku, że jesteś wielkim fa fa fanbojem Rezydentów. Wiem o tym. Wiem o tym. Ale... Nie jestem akurat, ale lubię te gry. Tak. Nie a... jestem fanbojem, ale lubię. Na nie. Okay. Pierwsze trzy to są według mnie najlepsze. Okej, okay. więc, więc ja po prostu ci powiem. Zobaczymy, czy... Ta koncepcja już się nie zastarzała, bo być może się zestarzała, ale myślę, że Dead... E, Boże, Dying Light e, będzie świetny. To, to, to trochę też inne gry są, oczywiście, bo w rezydentach to, to trochę się boimy, a tutaj jednak po prostu musimy przeżyć. To, to też to zupełnie inne gry, a zombiaki... Zawsze były świetne i ja po prostu, ja mogę grać w gry o zombiakach, nie wiem, mogę wychodzić cztery gry rocznie i ja będę w nie grał, bo po prostu ja chcę zabijać zombiaków, ja nie mam takiej możliwości, a w rezydentach to ja się jeszcze zabijam więc spokojnie, no, to tyle. No dobra, to już wiemy na co czeka Krystian. Tomku na co czekasz? Też na Dying Light czy na no coś jeszcze tak, innego tak, w styczniu? No w styczniu to z tego co tak w pamięci mam to chyba tylko Dying Light wychodzi. Chyba, że się mylę, ale tylko to mi zapadło, że właśnie na to czekam. W styczniu, w styczniu tak, w styczniu tak. jeszcze wychodzi Devil May Cry, jakbyś chciał w remastera pograć. Nie, nie, to podziękuję. To u mnie portfel będzie trochę bardziej obolały z tego miesiąca, ponieważ ja czekam jeszcze aż na cztery gry tak naprawdę w tym miesiącu. Aha. I o których prawdopodobnie, no trzy, no, trzy tytuły na pewno nie słyszeliście, ani nawet nie wiecie co to jest. Są to na przykład Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2, nie wiem, słyszeliście? A ty, jeszcze, jeszcze raz, tej raz grze? tu powiedz? Shin Megami Tensei Deadly Survivor 2. Nie. Krystian? Ha, tak nikogo jacku, jak zwykle zresztą. To jako, no, japońskie tak. coś takiego, tak? tak? Tak, japońskie gry taktyczne z cyklu Shin Megami Tensei. Jak macie na przykład Persony i tak dalej, no to właśnie Deadly Survivor to jest jedna odnoga tej serii, to są bardzo taktyczne gry, w których przyzywamy na przykład różne potwory z światów i mamy na przykład różne zadania do wykonania, na przykład w Devil Survivor 1 nastała apokalipsa tak naprawdę, cała jedna dzielnica Tokio została odcięta, ponieważ nastąpiła tam jakaś inwazja demonów z innego świata, my otrzymaliśmy jakimś tam cudem, no nie, powiedzmy, że to jest cud, tak? narzędzie, które pozwala nam przyzywać te potwory, mutować i tak dalej i po prostu musieliśmy się stąd wydostać. Plus był taki tej gry, że mieliśmy licznik czasu do naszej śmierci, bo tam wszystko odbywało się w czasie tak jakby rzeczywistym, że każda nasza akcja zjadała nam trochę tego czasu. Jak na przykład przejście z jednego miejsca w drugie zajmowało ileś tam godzin, walka zajmowała ileś tam godzin i tak dalej. I na przykład na początku mieliśmy powiedziane, że mamy 7 dni i za 7 dni umrzemy, no nie? I my na przykład musieliśmy w to 7 dni sprawić, żeby ten czas naszej śmierci się odległ. I tak na tym polegała ta gra, no nie? Pierwsza część przynajmniej. Powiedz mi na co to wychodzi, bo, bo jak powiedziałeś, że to w stylu Persona, no to Persona mi się ostatnio spodobała, tylko że boję się, że nie mam czasu na takie, na takie długie gry. 3DS. Na 3DS, okej, okay, dziękuję, tak. nie no mam. No dobra, kolejne z cyklu Hashtag Nikogo, ponieważ nie znacie, to jest Legend of Legacy, czyli po prostu staroszkolny JRPG pod Square Enix, gdzie starają się wracać do korzeni, Podobno mają być właśnie turowy system walki na długie godziny i tak dalej. Za dużo też nie wiem o tej grze, ponieważ no po prostu mało znalazłem i nie chciałem sobie za bardzo spoilerować. No ale jak mają wracać do korzeni, mają być jak właśnie stare finale, takie pierwsze tak 1-6, no to jestem po prostu zadowolony, będę miał w co grać. Też pewnie nie słyszeliście? Nie, ja No dobra, to kolejna gra, która wychodzi w styczniu która mnie na przykład interesuje to jest Tales of the Styria o której już na przykład mówiłem kilka razy. Nie wiem, czy Christian tak, pamięta. Pamiętam, ja w ogóle myślałem, że ty już to dawno masz i w to dawno grasz. Nie, to dopiero 22 stycznia Aha. wychodzi. No, no to okej. Okay, dawno okay. mam i dawno gram to w Tales of Hearts R i Tales of no, Cydia no, no tak, no tak, bo to dla mnie wszystko to to samo jest. To, to tak. No, to po prostu kolejna część, tylko z małą rewolucją, jeżeli chodzi o gameplay i tak dalej. No i... Nie wiem, czwarty tytuł to jeszcze raczej powinniście słyszeć albo chociaż być lekko napaleni, ponieważ to jest Life is Strange od twórców Remember. To, to właśnie słyszałem, ale nic się tym więcej nie interesuje, ponieważ mnie ta gra zainteresowała i nie chcę sobie w jakikolwiek sposób cokolwiek spoilować z tej gry, więc to obserwuję, że tak powiem. No ja tak samo nie chciałem sobie spoilować za bardzo, więc tylko wiem, że to wyjdzie w odcinkach, będzie opowiadał historię jakiejś dziewczynki i po prostu czekam, no bo Remember mi na przykład mi się bardzo podobało. Mimo, że wielu ludzi narzekało, to ten mi się bardzo podobał. A Krystian pewnie znowu nie słyszał o tej No nie, słyszę, słyszałem, ale nie czekam na nią. nie chcę wychodzi, wy sobie pogracie, fajnie, ja, ja nie muszę, ja mam tyle gier, że to może mi ominąć. Dobra, to kolejny miesiąc, luty. Macie coś w lutym, na co czekacie? To może ja powiem, że to będzie Evolve. 10. luty Wolf wychodzi. Już, już wyszła informacja, że już go zrobili. No i oczywiście 4 versus 1 czterech, nie wiem, osaltów po prostu najemników, czy hunterów. Hunterów, bo to chodzi o hunterów. poluje na jednego stwora. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się w to gra. Wiem, że pododawali więcej trybów, żeby nie było tylko tego jednego trybu, będą tam dodatkowe tryby. Ja jeszcze nie wnikałem, co to są za tryby. Na, na razie nawet nie chcę wiedzieć. I tak głównie mi się bardzo podoba i na pewno kupię sobie tą gierkę, bo jestem trochę napalony na ten tytuł. Tym bardziej, że to, to twórcy Left 4 Dead który którzy zawsze zabierają mi pieniądze wtedy, kiedy trzeba i tym razem ja po prostu im daję, macie, bierzcie, dajcie mi gierkę i dla mnie to jest dobry układ. A nie masz wrażenia, że Evolve to jest po prostu jakiś jeden wycięty tryb z Left 4 Dead? Tak, tak. E, tak, ta Jacku, tylko e, mówię, tam będzie parę trybów jeszcze. Więc e, dla mnie to jest spoko. A zresztą w Left 4 Dead, to ja grałem tylko ten jeden tryb. Tylko ten jeden tryb, bo w sytuacji, w której masz naprawdę jakąś taką fajną ekipę i grasz sobie taki tryb, to to się gra tak zajebiście przyjemnie, że to szok. To się, w to się gra bardziej przyjemnie niż w Destiny. Bo jest trudno. Bo jest trudno. Znaczy trudno. No właśnie zobaczymy, czy będzie trudno. To, to muszą być też ogarnięte osoby. Ale, ale jak będą takie ogarnięte osoby, to, to jest miód dla moich uszu, ja będę w to grał godzinami. No gra jest ciekawa, tylko żeby to się nie okazało, że to będzie produkcja na weekend, tak? Wszyscy będzie szał, wszyscy zaczną w to grać i tak stopniowo z miesiąca na miesiąc ludzie się wykruszą, no i zniknie ta gra. Nikt nie będzie chciał mnie grać. No ale tak jest prawie z każdą grą. Tak samo na przykład było z Final Fantasy 13, 14. Na początku jaki wielki boom, serwery nie wyrabiały, ponieważ po prostu było za dużo ludzi, musieli dostawiać kolejne, zamykali w ogóle wejścia na serwery. No a teraz to praktycznie połowę z tych ludzi nie ma. No, nie? no tak, ale patrząc na Battlefield i Call of Duty, no to to jest non-stop ogrywane, tam zawsze kogoś się znajdzie, a taki Titanfall, no to troszeczkę już został zapomniany, a to jest bardzo fajna gierka, więc... Żeby tak nie było z tym Ś evolve. Świetna świetna nawet... nawet. Pamiętam, że chyba jeden tryb wycięli z tej gry, ponieważ nie był w ogóle grany tu z Titanfallu oczywiście. Mm -hmm. Nie pamiętam, który. Tak, jeżeli chodzi, jeszcze rozmawiamy o takiej multi, to wiem, że w Killzone trochę poucinali tak, żeby ludzie mieli mniej do wyboru, ale żeby po prostu grali razem, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że, no słuchajcie, no, twórcy tego i e, Wolf, e, e, to była taka sytuacja, że ja chyba nawet jeszcze w zeszłym roku, kupiłem sobie Left 4 dwójkę, dwójkę na Xbox 360, bo dwójka akurat nie ogrywałem, Mało ogrywałem i normalnie grałem sobie online na Xboxie 360 w zeszłym roku w dwójkę, więc nie było żadnego problemu, więc, więc z tymi ludźmi to tak bez przesady, no nawet jak będzie grało 100 ludzi, to, to ja tego nie odczuję, że, że gra 100 ludzi, czy gra milion ludzi, bo i tak będzie mnie łączyło, więc, a tu potrzeba w tym 5, 5 osób. Poza mną cztery osoby, więc... No sorry, no cztery osoby się znajdą nawet, nawet jakby były, było 20 serwerów z grą. Więc ja, ja myślę, że o, o, o to wszystko można, można być spokojnym, tym bardziej, że przecież to tam... Ta gra ma wyjść na jakieś... Tam mają być jakieś międzynarodowe turnieje w to. To ona ma być jakaś tam esportowa trochę. Więc oni, oni będą to cisnąć. Wyjdą na pewno DLC, przez cały rok wyjdzie jeszcze 5 DLC, milion nowych map. Ja myślę, że mogą to ciągnąć i ciągnąć, więc nie przejmujcie się. Na pewno ludzie będą w to grani. Tylko żeby serwery wytrzymały. Ostatnio to jest w modzie, że serwery nie wytrzymały. Na co jeszcze czekamy? Jacku wutym. Jacku, ty na coś czekasz, w Ja mam. No ja mam całą rozpiskę gier, na które czekam. O Boże, Jacku, na czerwcu. Na czerwcu mi się kończą gry, na które czekam. I mówimy tutaj tylko o tych zapowiedzianych, które mają określoną datę premiery, a nie takich, że powiedziane 2015. No tak, no to okej. Takich gier jest dużo, to do czerwca masz 20 gier? Nie, mam 5. A, 5, no to nie, no to 5, no to w porządku. No to dobra, no, no to co, co to masz, Jacku, w lutym? Kolejna japońska gra, dokładnie kolejne dwie japońskie gry na ten miesiąc na luty, to będzie Dragon Ball Xenoverse ponieważ czekam w końcu na jakąś dobrą grę z uniwersum Dragon Balla bo, bo ponieważ gdyż jak to się mówi ostatnią dobrą grę ogrywałem tak naprawdę na Fest 2 i to było Sparking Meteor. po prostu w, w, w, no. No, w, wiecie jaki jest najlepszy Dragon Ball w którym ja grałem, który ja grałem? to był genialny Dragon Ball najlepszy Dragon Ball jaki wyszedł Mugen. Mugen, dokładnie chciałem powiedzieć o Mugen Mugen i Mugen 2 rewelacja, rewelacja? no to każdy w to grał na informatyce tak, no, to, to było świetne, a jeszcze nie wiem czy pamiętasz Jacku, jeszcze jeden Dragon Ball w którym, to był taki RPG w którym chodziło się i miało się takie karty Legacy of Gods. być może tak, ja już nie pamiętam nazwy, tak pamiętam, taka gra na SNESA czy tam tak, NESA, tak, tak. taka bardzo stara jeszcze jak w pańcie rysowana, że się właśnie karty kartami atak dokładnie tak, jakie pamiętam. to było rewelacyjne, jak mi się to podobało, to były dwa najlepsze Dragon Ball, w jakie grałem, no to, to, to tyle od siebie no, a druga gra, której pewnie też nie znacie i nie słyszeliście, to będzie Hotaro Nikki, który wychodzi 25 lutego. Oh. I to będzie gra Nici Ipon Software, czyli tak jakby twórców Disgaei, Piaki Hen i tak dalej. I cały myk w tej grze polega na tym, że nasza historia zaczyna się 31 grudnia w roku 1999, gdzie budzi się dziewczynka, która ma amnezję. Nie wie, co się stało, nie wie, gdzie jest, nie wie, po co jest i spotyka po prostu tak jakby chrząszcza i ten chrząszczem próbuje wyprowadzić tego miejsca, w którym się znajduje i wszystko jest pięknie rysowane, to po prostu wygląda zabójczo strasznie stylem, jakby nie wiem, co to może przypominać, no trochę Don't Starve, trochę Jarney. Ogólnie mega gra się szykuje, według Kurczę, mnie. Kurczę, ja, mega ilość. Ja, ja Cię podziwiam za to, że Ty masz czas jeszcze, żeby grać w te wszystkie RPG, co to mają 100 plus godzin, bo sam jestem wielkim fanem RPGów. Raczej byłem, bo teraz czas mi na to nie pozwala. Finale 7, 8, 9, 10 mają najlepsze, naj, najbardziej ulubiona seria i ostatnio trudno, raczej głupio się przyznać, ale nie skończyłem nawet połowy Ninokuni, mimo że gra mi się bardzo spodobała, dlatego podziwiam Cię. O! Tak, chciałem powiedzieć. No wiesz, a po prostu wychodzę z założenia, że mogę grać w jedną grę dłużej niż grać kilka krócej, tak? Tak jak na przykład Krystian by nie mógłby siedzieć 80 godzin przy jakiejś grze, tylko on by wolał odpalić w tym czasie 5 albo 6 gier, no nie? A ja na przykład w święta sobie kupiłem Therese of Hearts R, czyli też remaster Tales of na PSVT i praktycznie mam w tej grze już 89 godzin, ale ledwo skończyłem pierwsze przejście. To jednak pochłania trochę czasu, ale no warto, no nie, nie no Kunie też jest bardzo fajne, polecam Ci, bardzo żebyś skończył. Ja miałem przy tej grze prawie 100 godzin i świetnie się bawiłem przez ten czas. Ty Tomaszu czekasz na coś w lutym może? No ja czekam na The Order bo Czekasz. nawet niech ta gra ma 3 godziny kampanie dla jednego gracza ale ja muszę to zobaczyć jak to wygląda w ruchu bo muszę zobaczyć naprawdę jakąś grę, która w końcu pokaże chociaż troszeczkę mocy tej, tej konsoli która u mnie stoi na, na, na półce bo już straciłem wiarę, że takie coś zobaczę nie, nie, nie. A myślisz, że to w ogóle za ten będzie kosiło? My, myśl, że, myślę, że grafika będzie na bardzo dobrym poziomie, ale to, co zniszczy mózg, to będzie to, że wszystkie cutscenki, przerywniki filmowe, to, to naprawdę będziesz siedział z padem i, i parę sekund nie będziesz wiedział, czy już możesz chodzić, czy to dopiero filmik się tak, skończył. Tak, to tak, to, tak, to tak, myślę, tak. że zniszczy mózg i nowe trendy takie wprowadzi troszeczkę, że nie będzie podziału na filmik i gra właściwa, tak. Ale to tak będzie właśnie. Ta, to tak będzie właśnie o czym mówisz. Ja no to odrywałem. Dlatego, dlatego właśnie chcę to I... zobaczyć na moim telewizorze, jak to wygląda. Wtedy uwierzę. Zobaczysz. Zobaczymy to 20 lutego. 20 lutego wychodzi e, właśnie The Order. Dobra, myślę, że chyba, chyba w lutym już nic ciekawego nie ma. E, przejdźmy do marca. Macie coś w marcu ciekawego? No ja mam cztery gry. Znaczy 3 gry. Z czego wszystkie trzy japońskie znowu? E, dobra, czy pie pierwsza gra. Aha, widzisz, a wiem, że wychodzi chyba Bladborn właśnie. E, w... No właśnie, to jest jedna z tych gier. E, właśnie, japońskich. w marcu. Ja akurat na to nie czekam. 25 marca. Tak, ale, ale właśnie bladborn znaczy nie czekam, no zobaczę jeszcze, zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało. Zobaczę czy te gry, które mają wyjść w lutym i w styczniu, ten, ten Dying Light, czy będą dobre. Jak coś będzie słabe, to może skuszyć się na tego Bladborn. No Bloodborne po, po części też czekam na to, ale, ale no zobaczymy. No chyba, chyba to będzie bardzo dobry tytuł. No Ja mam trochę obaw, ponieważ tak naprawdę na tych wszystkich filmikach, które widzieliśmy do tej pory, oczywiście starałem sobie nie spoilerować za bardzo gry, ale na tych filmikach, co widziałem, to ta gra strasznie nie trzyma FPS. No też to widziałem. No są jakieś spadki powyżej 20 nawet. Mhm. No i za co nienawidzę From Software, to jest to, że spoilerują całą grę przed jej premierą. Tak było z Demon's Souls, nie no, może z Demon's so Souls nie, ale tak było z Dark Souls i Dark Souls 2, że praktycznie przed premierą pokazali nam 90% posłów, 90% lokacji, prawie wszystko, co mogliśmy zrobić itd. i tak dalej. Za to to im się powinno należeć. Karny jerzyk. tak? Dlatego staram się nie oglądać za bardzo materiału z plot żeby sobie nie spoilerować tego, no ale tak jak mówiłem na tym, co widziałem, to klatki nie trzymało w ogóle, mm -hmm. więc tutaj się boję, że będziemy mieli powtórkę z Dark Souls, Demon Souls że po prostu wejdziemy do lokacji w której nie ma aż tyle detali nie ma aż tyle rzeczy i czegokolwiek a po prostu klatki będą spadały tak jak w Unity do 5-6 no może tak być Ty Tomku czekasz? Na Bloodborne, no, czy tak średnio To jest najważa. ciężki temat, bo grałem sobie w te alfabety, co były wypuszczane i gra mnie ciągnie, cały ten setting, wszystko fajnie, to ładnie wygląda, ale jak pierwszy lepszy stworek mnie po prostu niszczy i to robi ponownie za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem i mam ochotę pada wyrzucić przez okno, to nie wiem, czy będę chciał grać w to. Wiem, że mnie to ciągnie, ciągną mnie takie gry jak właśnie ten Dark Souls, Demon's Souls i ten Bloodborne, ale jak zaczynam w to grać, to po prostu tak mnie coś strzela, że nie wytrzymuje. Ja bym się nadawał, żeby oglądać, jak ktoś w to O, To by było chyba lepsze, ale no, po części czekam. Kiedyś była taka bardzo fajna recenzja w ogóle Dark Soulsów i tak dalej, więc do Bloodborne też się nadaje, że te gry są jak bardzo piękna dziewczyna z bardzo wielką, fajną osobowością. Ma wszystko po prostu, czego chcesz, tylko ma jeden minus. Co 30 sekund wali cię pięścią w twarz, no nie? Że ty ją kochasz, ty z nim zawsze jesteś, ale wiesz, że za pół minuty znowu dostaniesz twarz, więc dostaniesz w twarz, starasz się położyć na chwilę, żeby to odespać, żeby znowu za pół minuty dostać w twarz. I to jest właśnie taka miłość przez ból po prostu. No, więc wszyscy po części czekamy. Co tam Jadko masz jeszcze w marcu? Yakuza zero, czyli kolejna część serii Yakuza, czyli takiego GTA dla dorosłych, dla prawdziwych facetów japońskich, mm. które oczywiście jest chyba ósmą albo dziewiątą częścią, z czego w Europie nie dostaliśmy chyba trzech albo czterech, z czego te trzy albo cztery są najlepsze części, więc nie wiem co Sega sobie myśli, ale no dobra. Tak jak czekam kolejny sandbox z otwartym światem, oczywiście bez samochodów, prawie bez broni palnej, więc to co lubię, to tak jak w Sleeping Dogs na przykład. Wy pewnie też nie słyszeliście o tym. Ale... Nie, nie, nie, spokojnie, w, w, w, Yakuza, w Yakuza ja grałem, więc e, spoko, to, to jest bardzo fajny tytuł. Plus, Krystan, jak lubisz zombiaki, to jest Yakuza of the Dead, czyli wersja z zombie, gdzie cała ta dzielnica w Tokio zostaje opanowana przez zombi. Lubię ten tytuł, Jacku, ale bez przesady, bez przesady. A ty, Tomku? Ja czekam, a że Yakuza? Yakuza no to... Też tak troszeczkę czekam, bo chciałbym tego posmakować. Tylko, że tak jak powiedziałeś, że tam nie ma samochodów i nie można wsiadać do samochodów. To tak mnie trochę odpycha, bo jestem wielkim fanem GTA. Więc no ale zo zo zobaczymy, bo, bo jest naprawdę też fajny tytuł. Też mi się zdarzyło zagrać w te wcześniejsze. E ale tak osobiście ja czekam na projekt Cars. Mam nadzieję, że to w końcu wyjdzie. Ja też na to czekam. Modziwo nie czekałem, ale jak usłyszałem, kto to robi, to czekam. I chciałbym, żeby, żeby w końcu ktoś powiedział, że hej, słuchajcie, mamy informację, możecie podpiąć kierownicę Logitecha do waszych konsoli, i to będzie działać. To byłby no, po prostu super, super news i wystarczyłaby mi ta gra z kierownicą już na dłuższy okres. Ogólnie to robią twórcy Shifta, z tego co pamiętam. Twór Speed Shift, to całe studio. Tak, tak, tak, tak. Powiem? dobrze pamiętasz. Dokładnie ono się nazywa Slightly e, Mad Studios. Tak to ja w takim razie czekam na Project Cars, ponieważ Shift'a bardzo lubię, że wielu hejtuje, to mnie się tak naprawdę bardzo podoba. Ja jeszcze tylko dodam, że wychodzi 7, 17 marca, taka jest of oficjalna na razie premiera, zobaczymy, czy faktycznie to wyjdzie. E, no i zobaczymy, bo to, bo to jest szansa, że to będą najlepsze wyścigi symulacyjne w ogóle na wszystkie konsole. E, ja jeszcze dodam ciekawostkę, że to ma wyjść na Wii U. Wow, to, to ma jest... Ma wyjść to na Wii U? Coś. Tak, oj, dokładnie, oj. to ma wyjść na Wii U. Więc poza PC, PS4, Xbox One użytkownicy Nintendo też będą mieli być może dobre wyścigi. Właśnie, jak już mówiła Project Cars, to Sony coś mówiła właśnie o kierownicach? Czy będzie jakaś możliwość podłączenia Logitechów albo innych takich nowych modeli? Czy dalej milczą i zostają przy tych swoich Trustmasterach? No oni, oni tam mają tą swoją wersję, że nie możesz podłączyć kierownic od Logitecha, bo konsola nie ma jakiegoś chipa, czy nie, że kierownice nie mają specjalnego chipa do weryfikacji, czy to jest zgodny sprzęt, czy, czy nie. I właśnie przez to nie można podłączyć. A mi się wydaje, że Sony jakoś na targach E3 pokaże swoją super kierownicę w dwóch wersjach, budżetową, jakoś na wypasie. To chyba tak jest u Microsoftu, że u nich też za bardzo nie można podłączać innych kierownic, ale mają tam swoje jakieś dedykowane do konsoli. Czy tak, coś się pomyliłem? Znaczy na poprzedniej generacji, na, na 360 tak, tak było. E, jakieś tam, wiecie, no-name'y jak Hama, jak Manta, jakieś tam inne Big Beny działały oczywiście, e, ale oni mieli tą swoją Wireless 2.0 kierownicę, fajne wibracje miało no i troszeczkę oni sobie za to życzyli, ale tak jak mówisz, no woleli sprzedawać swój produkt, nie? Tak to z tego co widziałem to te kierownice do PS4 to chyba po 6-700 wchodzą, Te najtańsze. No ta jedna Thrustmastera to około 499 zł kosztuje, ale chyba osobiście wolałbym Logitech a tego Driving Force Pro GT który jest do Gran Turismo dedykowany, ale jakby powiedzieli, że kierownicy już działają wszystkie, jakiekolwiek tylko chcemy, no to to by było super wiadomość. A Projekt Cars myślę, że się sprzeda fajnie, bo jest ogólnie wielka posucha na rynku, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, oprócz Drive Club'a, Inforspida, to nie ma nic. Właśnie to mnie też skłoniło do zakupu Xbox One, bo Forza Horizon 2 troszeczkę spełniła moją taką potrzebę ścigania się. A ograłeś w Forze Horizon 2 ten dodatek? Wake Nie. Island? Nie, na, na, razie, na razie czekam, aż może będzie w jakiejś promocji na, na Cebulandzie albo coś takiego, ale na pewno na pewno sobie ściągnę to. Ja tylko jeszcze e, dodam taką małą rzecz, że mamy jeszcze rewelacyjne wyjście Guide Crew, Tomku. E, Super tak. rewelacyjne. Czekałem na tą grę, czekałem bardzo, ale e, no. No, jedyne co tam jest fajne to pożyczyć tą grę raz od jakiegoś znajomego i się przejechać z jednego wybrzeża do drugiego przez 40 minut i można oddać grę. Tak, bo już się widziało wszystko. Tak. Dobra, więc w marcu, w marcu mamy jeszcze jeden temat, nie wiem czy na niego czekacie. Też jeden. Aha, ale to jest kolejny JRPG a, no to... japoński, więc powiem tylko nazwę Final Fantasy Type-0 HD i tyle tak naprawdę, po prostu Ty już teraz wersja z PSP kurczę, to, to, tak, to mi na minęło. PS4 Xbox One i ogólnie to miało być Agito 13, ale zmienili nazwę na Type-0 i będzie no, na właśnie PS4 z tymi nazwami, nazwami się całkowicie już pogubiłem powiedzcie mi, to jest to, co ostatnio pokazywali o tych gościach w stylu Klauda, jej jadących samochodem I potem... Nie. Tam to jest Final Fantasy 15. a, no to ja na to czekam to, no to Type Zero też się powinno To jest takie bardzo stare, oldschoolowe i trudne final fantasy, gdzie wydajemy komendy, mamy te paski ATB i tak dalej. Więc jak lubisz te stare finale, to, to też Ci się spodoba. No myślę, że spróbuję, bo, bo no już dawno nie grałem w final fantasy. Takiego no, trzynastka nie spełniła moich tych, żadnych oczekiwań, a online MMO to mnie za bardzo nie ciągnie, więc żeby, żeby było fajne tutaj po to na pewno będę grać. No to powinieneś kupić sobie 3DS-a, tam masz dużo takich JRPG-ów w Ale nie mam We właśnie to... czasu, nie mam czasu na to. Bravely Defiant. Ja chcę, Bravely ale Dragon. nie mogę. No trzeba poświęcić jakieś inne gry na ten jeden tytuł jakiś i tyle, no. Natomiast w 5 Call of Duty odpalasz jednego finala. <śmiech> Tylko ty, Jacku, tak robisz. Nikt, nikt tak nie robi. To jest to, to staroszkolny staro, staro system grania. Tak już ich nie robi. Quality time, to się nazywa. Tak. Dobra, mamy jeszcze w marcu, w marcu wychodzi jeszcze jeden tak. tytuł. Otóż wychodzi e, Battlefield Hardline. Tomek? Kupujesz, Lubię Battlefielda, ale ta część nikogo, tak jak powiedziałeś. Ale nie zdziwiłbym się, jakby w pewnocie oni powiedzieli, że to będzie jako nowe DLC do czwórki, bo sami powiedzieli, że wydłużają produkcję i, i, i te wszystkie różne DLC, co wyjdą. I nie zdziwiłbym się, jak właśnie w pewnocie momencie powiedzieli, słuchajcie, mam dla was fajną informację: Battlefield Hardrain jest nowym DLC do czwórki dla tych, co mają premium. I myślę, że to by chyba dobrze dla nich wyszło bo ja jestem tego pewny, że to by dla nich na dobre, no bo Hardline się nie nadaje na pewno To ja wam powiem jak będzie. Ze względu na to, że minął rok, a nie ma nowego Battlefielda, ogłosili to co ogłosili, że będzie można kupić dodatkowe premium za kolejne 200 zł, z dodatkową zawartością, czyli znowu milion nowych map i tak dalej, trybów i tak dalej. Hardline przesunął na koniec tego roku i macie premium 2, które, dzięki którym będziecie mieli mapki w tym roku, a na nowego hardlinea poczekamy do koń ko przy końcu roku i wydaje mi się, że tak będzie. Na pewno hardline nie wyjdzie za darmo. Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy, nawet jak masz premiuma, to nie ma takiej opcji płacić dwie stówy. Bo tam e, oni stworzyli dodatkową kampanię, oni dali, wrzucili w to w sumie mnóstwo czasu, sporo osób to robi. A oni to poprawiają. Myślę, że poprawiają bardziej multi niż e, single. I na pewno jeżeli to wyjdzie w marcu, to na pewno będzie oddzielne, ale to musi być oddzielne. To musi być oddzielne, bo tam za dużo zostało wpompowane w to. Nie czekam, jest mi ta gra obojętna. Najlepszy Battlefield się to była że... Battlefield dwójka i Battlefield trójka. No, trzeba przyznać to... jedną rzecz, że oni troszeczkę zmian w tym multi zrobili, bo jednak nawet się zupełnie inaczej strzela. To nie jest to samo, co, co trójka, Battlefield czwórka. Tam jednak czuć różnicę. Tak, można nawet powiedzieć, że chyba bardziej w stronę Arcade'a idą z tą, z tą częścią. A właśnie, może to jest taka ich próba zgarnięcia trochę tak jakby fanów koda tak jak było to w Battlefieldie trójce gdzie wydali dodatek Close Quarters, który był właśnie szybki, taki dynamiczny, bardzo arcade'owy, taki właśnie w stylu Battlefield To Może właśnie Hardline jest kolejną próbą tak zgadnięcia tego kawałka tortu, żeby odciągnąć trochę graczy od koda do nich. Na bardzo możliwe. Nie wiem, i tak w to nie będę grał. Też wychodzi 17 marca, w ten sam dzień co Project Cars, przynajmniej na dzień dzisiejszy, a wiecie jak to jest z grami w tym roku. Mogą być obsuwy. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o marzec. Kwiecień? Jacku, mamy coś Ja w nie mam nic, na co to, czekam Tomasz, kwietniu. masz coś w kwietniu Cześć, ciekawego? Ja teraz tak przeglądam, co właśnie wychodzi naprzód w tych miesiącach i nic na razie nie widzę. Dobra, nic dobra, widzę. dobra, to, to na razie przeglądaj, a ja powiem, bo ja czekam na coś. I oczywiście Mortal Kombat 10. To nie jest e, Mortal Kombat 10. O... To jest Mortal Kombat X. X. Tak. Dobrze, niech będzie X. Tak czy siak, e, wychodzi Mortal Kombat... X, niech będzie e, dokładnie 14 kwietnia. E, słuchajcie, no Mortal Kombat, ja, ja, ja mówiłem w odcinku, kiedy byłem na Comic Conie, co tam będzie, bo grałem już w to i nie będę mówił jeszcze raz. Po prostu czekam. E, z ciekawostek tylko powiem, że wychodzi, wychodzi też na PS3 i na Xbox 360, co ciekawe. Więc przynajmniej tak tu mam w rozpisce. E, nie wiem, czy ona jest aktualna. Chociaż dziwna sprawa, żeby to wyszło na, na, na te stare konsole. Ale... Dying Light też wychodziło co, tak na stare konsole do pewnego I dzięki no Bogu, że no oni no to tak, skasowali z tych, popii... tych starych już platform bo Do to we. może naprawdę na dobre wyjść więc, więc po prostu no co, będzie, będzie na pewno bardzo fajny, solidny tytuł jeśli chodzi o Mortala, ja w to grałem, czekam Injustice był dobry ale nie był lepszy od Mortala a teraz wychodzi ten Mortal X, mam nadzieję, że będzie lepszy niż jedynka, a z tego co grałem, to wydaje mi się, że już jest lepszy niż jedynka, no i no i oczywiście jak zwykle na konsolach jest posłucha, jeśli chodzi o bijatyki, bo oprócz tego Injustice nic nie ma, więc, więc ja jeszcze tym bardziej czekam czekam, czekam, no uwielbiam ten świat uwielbiam to, tę, tą brutalność no i z Mortalem jestem praktycznie od pierwszej części, więc rewelacja i czekajcie razem ze mną. Ja pamiętam e, jeszcze tego starego Mortala e, e, e, na Amigę, gdzie było to na chyba ośmiu dyskietkach i zawsze tak, tak, z kolegami tak. robiliśmy rozpiskę jakie postacie są na jakiej dyskietce, żeby grać tylko przeciwko tym postaciom na tej jednej dyskietce żeby nie żonglować, żeby nie czytywać gry po ileś tak tam było min. tak było, pamiętam, pierwsza, trzecia, druga trzecia, wiem, wiem, A, no. to to były czasy. To Najgorsze były czasy. było właśnie, jak się szło te bierze, co się zabijało w przeciwników jeden po drugim, bo tam często się zdarzało, mm -hmm. że pierwszy przeciwnik na tej twojej dyskietce, drugi był gdzieś tam na ósmej, ale plansza była na trzeciej. Tak, tak. tak, tak. trzeba było żonglować. No, to były czasy. Tego się nie przeskoczy. Tak. Dobra, więc w kwietniu chyba tyle, tak? Mamy coś w kwietniu jeszcze? Chyba już nie. Więc przechodzimy do maja. No to w maju, no to kto, kto chce o tym powiedzieć? Wy, czy ja nie ja... mam w maju nic kto, kto na co czekać. O, o, o, jaka herezja. M nie czekasz, Dobrze, nie, nie, Tomasz, nie czekasz ty na Wiedźmina Batmana? Batman jest w czerwcu w, czerwcu. A, w czerwcu. Drugi czerwcu a mi chodziło o Wiedźmina Ty to masz ja czekasz czekam, na czekam, Wiedźmina? bo nigdy w sumie nie miałem Czeka. okazji pograć w tego Wiedźmina, bo komputer za słaby, żeby pociągnąć jak wyszła dwójka na Xboxa 360 to wtedy już nie miałem i teraz nie ma żadnych Wiedźminów na te konsole które teraz posiadam więc czekam jak najbardziej, bo chcę posmakować tego Geralta, nie? Tak, i oczywiście poza tym, że wychodzi bardzo fajnie, jeszcze wyszła ta, podali wymagania sprzętowe do Wiedźmina i też są takie dosyć wysokie. Nie, no nie bez przesady. Nie mówiąc, no jeżeli chodzi o zalecany, to już tam jest 8 no dobra, jeżeli Gramu, chodzi o zalecane. Boże, proszę, ja, ja na przykład minimalne spełniam z palcem w nosie, a no, komputer kupowałem z 2-3 lata temu. Jest pewna grupa osób, pecetowców, którzy grają w gry. Jedni kupują te kompy i aktualizują te kompy, żeby mieć te wymagania jak najwyższe i żeby było wszystko na fullu. A druga opcja jest taka, że mam już starego kompa i chciałbym, żeby wszystko mi jeszcze ruszało, zanim go wymienię. I jeżeli jesteś w tej drugiej grupie, o której przed chwilą powiedziałem, kup sobie konsolę. Jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie, to musisz naprawdę dokupić dobry sprzęt, jeżeli chcesz pograć to. Znaczy, na według Can You Run It, czy jakiejś tam innej strony, tak naprawdę muszę dokupić tylko kartę graficzną, co i tak mam zamiar zrobić. No ponieważ to, to jest najważniejszy pograć. element w. W całym komputerze. No, no dobra, ale na kartę graficzną wydam ile? 600 zł? No tyle, co na konsolę. 600 zł? Wii U byś kartę już kupił. Graficzną. No, myślisz, myślisz, że... Słuchaj, w Anglii teraz Wii U około 600 zł. A jest już. taki mój no potajemny dobra, plan, że dziewczynie właśnie kupię i kartę graficzną, no i może dorzucaj procesor, żeby sobie mogła grać Wiedźmina, a sobie kupię Potajemnie Kupię Wiedźmina za dwie. Aha, bo ty nie masz konsoli jeszcze. Nie, tak. nie ma gier e, no na konsole, żebym w ogóle kupił PS4 albo Dobra. Xboxa. Tak czy jak wychodzi Wiedźmin, Wiedźmin wychodzi 19 maja, zapamiętajcie tą datę, pewnie wszyscy już macie w kalendarzu. Będzie niezły, wydaje się, że będzie niezły, no zobaczymy. O ile spełnią, no, to sobie tak, jeżeli spełnią to, co obiecali, zobaczymy, no są duże szanse, że przynajmniej te 70%, 80% spełnią. E, no i co, jeżeli gracie na kompie, no to, no to szykujcie się na, na upgrade jakiś, jeżeli chcecie pograć na fullu, no bo, no bo to jednak będzie miało spore wymagania. A ja powiem, dlaczego nie czekam na Wiedźmina, a to jest bardzo proste, nie dlatego, że jakoś hejtuję CDPR albo coś, gdzie wszyscy myślą, że to jest po prostu rycerz złotej zbroi, że tylko dla graczy i tak dalej. Pojawiam, że to jest firma, która po prostu robi to dla naszej kasy, ma nas w tupie i tak dalej, ale mniejsza z tym. Nie czekam na Wiedźmina, ponieważ naobiecywali za dużo a jeszcze nie pokazali, czy to spełnili tak naprawdę, więc poczekam do premiery, zobaczę, jeżeli wyjdzie na to, że to, co powiedzieli, zaimplementowali do gry, to wtedy kupię, a jak nie, no to kij. Dobra, więc w sumie czekamy wszyscy tak, no ja z Tomkiem w sumie czekamy na Wiedźmina, znaczy ja, ja tak średnio, ale, ale, ale chyba pogram. Jacek w ogóle... Ja czekam na recenzję o Wiedźmina. <laughs> Tak, więc to tyle chyba w maju, bo w maju chyba tylko ten Biedźmin. Czy jeszcze coś w maju wychodzi? Macie coś? Czyli ja mam tylko dopiero czerwiec ostatnia gra, więc... No czerwiec ja tak samo mam. Czyli pewnie Tomek też. Dobra, tak. Więc dobra, przejdźmy, przejdźmy do tego czerwca. Jacko, więc powiedz. Człowiek nie topesz, rycerz Arkham 2 czerwca wychodzi. O, tak, no ja tak samo czekam. Czekasz, Tomku, pograż nowego Batmana? No oczywiście, oczywiście, bo fajno, to fajna fajno. gra jest i fajnie się bije i teraz będzie można jeszcze jeździć. No właśnie to tego jako nie b tak naprawdę, ponieważ ten batmobile strzela. Strzela rakietami. Nie, ale Batmobit strzela. Nie. Tak, rakietami. Ba batmobile no tak, strzela. To, no, to, no to go usprawiedliwia, widzisz. No, no, no, <ślesy> Coś ty nie jest. <ślesy> no tak. Mnie tylko w ogóle. O co będzie chodziło w tej fabule? Bo niby ma być Arkham Knight jako główny przeciwnik, no ale dlaczego? Na, na sieci się pojawił ogromny spoiler, nie będę mówić jaki, ja, ale chyba zainteresowani wiedzą o co chodzi. Mówisz o tym, że Hash jest tak. Arkham Knightem? Znaczy nie, nie, nie, nie, ja mówię o tej statuetce, co, co wyciekła z tym pełnym dopiskiem Batmana. To nie wiem, bo o, wiem, że jest taka teoria, która po prostu no, wypełzła po tym jak gracze zaczęli... Znowu grać w Arkham City, no nie? że była misja, gdzie Hash po prostu zamykał, uwaga, spoiler, dobra, nieważne, ta gra jest już stara. I to jest side quest, więc odać. No, mm -hmm. że Hash zamyka Bruce'a Wayne'a, tak, Batman to jest Bruce Wayne, też no spoiler. Nie, tak. nie, teraz było się dzieciństwo mi <laughs> Ale było tak, że Hash go zamykał w pewnym momencie w celi, w jednym side questu. I mówił do niego, że jeszcze tutaj wróci, no I od tamtego momentu jest taka teoria, że właśnie tym Arkham Knight'em jest właśnie Hash z Arkham City, który wraca, żeby się zemścić na. No w ciekawe, ciekawe. Ogólnie fajna sprawa z tymi całymi Batmanami jest to, że w każdej części twórcy zostawili naprawdę jakieś potężne sekrety, które, które później się okazały prawdą. Tak jak było z tą mapą e, Arkham City. Chyba to było w Arkham w, Asylum. W, w drugiej części w pie, Arkham Asylum. Zostawili tam mapę, co się później okazało, że to rzeczywiście była zapowiedź drugiej właśnie gry. Właśnie pamiętam. Nie wiem, czy mówię no. o tym samym, nie wiem, czy mówimy o tym samym takim tym easter Egu, ale chodzi ci o tym, co się wchodziło tam do pokoju. Trzeba było zgasić światło i wtedy tak ta mapa się na ścianie pokazywała? Tak, tak. Właśnie to o tym ci mówię. chodzi. Mhm. Bo ogólnie tych easter egg'ów to jest mnóstwo. nie? Mhm. Nawet y, Killer Croc się pojawiał w Arkham Asylum na samym końcu, gdzie to właśnie Killer Krok wyniósł ten Venom tego Arkham Asylum, który... Ja jestem to, ciekaw, na ile, ile to są takie sekrety tak e, planowo zostawione, a na ile to jest, hmm, nie mamy pomysłu na drugą część. Czekaj, czekaj, co zrobiliśmy w ostatniej? Jakieś tam mapę zostawiliśmy? Chodź, zróbmy grę na podstawie tego, ojo, zrobimy, zrobimy. Tak samo jak na przykład w Halo i Destiny było. Co, co, co... A, pamiętam, e, pamiętam. Ten plakat na ścianie. Dokładnie, bo ten plakat, tak. Jestem ciekaw, na ile to było zaplanowane, a na ile tak po prostu e, zbieg okoliczności. No byle nie zepsuli nam tej gry znowu spoilerami, tak jak było właśnie z Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Origin, gdzie też prawie wszystkich przeciwników znaliśmy już przed premierą, jak ich pokonać i tak dalej. No to trochę tak psuje zabawę. No i w końcu nie będzie Jokera. Oby, jest oby bo to jeszcze... Znaczy nie, no nie, nie. Tu no raczej go nie ożywią nie, i nie zrobią jak nie, Arkham Knight'a. Nie, nie, nie. nie, nie. Wolę nie, nie, nie, nie. zostać przy wersji, to hasz będzie Arkham Knight. E, dobra, Atak więc, więc będziemy bawić się Batmana, czy, czy coś jeszcze będziemy grać w czerwcu? Macie coś jeszcze? Ja już nie, to jest ostatnia gra na 2015, która ma zapowiedzianą datę premiery, na którą czek. Chyba tak, chyba tak. Mhm. Jak to wiadomo jest Division Metal Gear Solid, no ale to jest niepotwierdzone. Znaczy, pe pewnie będzie. Ja, ja jeszcze, dobra, nie będziemy mówić ogólnie o tych grach, o tych, w, w których nie mają daty premier, bo ich jest dosyć sporo, a szkoda odcinka, ja tylko powiem o jednej grze, która wyjdzie w tym roku i nawet nie wiedziałem. Wiecie, że wychodzi coś takiego jak Minecraft Story Mode? A, to jest o ten, Telltale Games jakoś tak. Od nich, czy Total po Game. prostu Mojang robi... Tak. Nie, nie no to tak, jest Team. Właśnie, właśnie się z tego. O, no tak, ale nie, bo właśnie myślałem, że to Minecraft, że Buj Bill wymyśli, wymyśli jeszcze story mode w Minecrafcie, że można go przejść no. na przykład. A to jest Tylto Games, dobra, więc.. Ja o tym nie mówiłem, nie chodziło mi o to, myślałem, że to robi ta sama firma, co zrobiła Minecrafta Dobra, nieważne Dobra, więc to są nasze gierki, na które czekamy Drodzy słuchacze, jeżeli czekacie na coś ciekawego w przyszłym roku, co wychodzi Myślę, że powiedzieliśmy przynajmniej o wszystkich grach, które wychodzą do połowy W takich ważniejszych ro... premierach Tak, do, do połowy tego roku w sumie to są chyba wszystkie gry, które przynajmniej mają datę No jeszcze, no tak, no to w sumie to chyba były wszystkie gry to a jeszcze mały off-top. Mhm. A czy z czegoś technologicznego czekacie się w tym roku? Właśnie jak na przykład Oculus, Omni, albo coś takiego? Ja czekam na ten projekt Morpheus od Sony, to podobno ma wyjść w tym roku. A nie boisz się, że to będzie sprawiało niezły dysonans w grach? Między tym, co robisz, a tym, co widzisz? Znaczy, no, ja mi się wydaje, że to będą tylko, te, te okulary będą tylko działać z tymi dedykowanymi grami, tak jak było PlayStation Move i Kinect. I też się troszeczkę boję, że to podzieli ten sam los tych gadżetów, ale... Jakbym tylko miał zagrać 2 trzy razy tak, chcę spróbować tej wirtualnej rzeczywistości w końcu. Czy według mnie ta cała wirtualna rzeczywistość, ta cała, te wszystkie gogle i tak dalej, no nie? To idealnie by się właśnie sprawdzały w FPS-ach i w wyścigówkach. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale według mnie to by było idealne na przykład. Tylko wiadomo, że do wyścigówki trzeba było mieć jeszcze kierownicę. Ponieważ no, jakbyś siedział, rozglądał się normalnie głową w tych wszystkich okularach, ale trzymał pada, to zaraz miał być dysonans to by ci nie pasowało i to by ci lekko psuło zabawę. I to samo jest tak naprawdę z FPS-ami, że trzeba było mieć o Omni i tego Gnata w łapie. No ale wtedy nie mo, nie, mo, nie można by się standardowo na gałkach e, ob, obkręcać, e, tylko musiałbyś głową to robić i to pewnie by dziwnie działało, ale ale i tak chcę to spróbować, tak w GTA w pierwszej osobie, na tych hełmach no. pograć sobie jeszcze w, w tym, tym co mówiliście, te Wirtual omni o, nie ma mnie zanim byś dobiegł z jednego miejsca do drugiego to byś padł na zadyszkę tak, myślę, że to by było dobre, jeżeli chodzi o mnie to ja jestem ciekaw tej telewizji, playstation playstation chce zrobić jakąś swoją telewizję na konsoli, swoją chyba aplikację i ogólnie swoją telewizję, ale Netflix, jestem ciekaw co tam będzie? Ile to będzie kosztować? No i wiem, że w tym, w tym roku zapowiedzieli, że to wyjdzie, więc, więc jestem ogólnie ciekaw tej usługi. Nie mylić PlayStation TV, która jest po prostu witą podłączaną do telewizora. Tak, tak, nie, nie, nie, to, to zupełnie coś innego, tam, tam jest jakaś nazwa tego na V, ale, ale już nawet nie chcę się sprawdzać, bo, bo to jest ta takie po prostu w ramach ciekawostki, jestem ciekaw, jakim to wyjdzie i co tam będzie. Ja jeżeli jeszcze mogę dodać, to w sumie tak troszeczkę czekam na konsolę nowej generacji w tej wersji Slim, nowego Xboxa Slim, nową PlayStation 4 Slim. Jestem ciekaw, czy pójdą dalej w te standardy, w te, znaczy, no tak jak było zawsze z każdą generacją konsol, czy jednak sobie to odpuszczą tym razem ze względu na koszty. Tutaj chyba nawet nie ma jak tego pomniejszyć, Jego PS4. Znaczy, no, PS4. No PS4 w sumie, no, ale Xboxa to by mogli zmniejszyć. No Xboxa mogliby, tak. Według mnie i tak Sony sobie strzeliło w stopę, że dało zasilać do konsoli w środku, a nie na zewnątrz, jak jest w Xboxie. Dalej twierdzę, że jak jest zasilacz w środku, to, to jest w ogóle strzał w stopę i głupota. Coś trzeba. A Ty, Jacku, bo Ty zadajesz to pytanie, więc chyba Ty na coś czekasz? Na DeLoriana. <śmiech> tak. <śmiech> I do, do kompletu tak, buty na IT. Tak, jeszcze, ta. Hoverboard. No. I pamiętajcie, jak mamy się ubierać w tym roku. To już powrót do przyszłości nam pokazał, te wszystkie garnki, takie odblaskowe koszulki i tak dalej. To ten rok. Taka moda. No tak, tak. Dobra, więc myślę, że temat główny możemy zamknąć, no to drodzy słuchacze, jak, jak macie coś ciekawego albo, albo no, powiedzcie na co wy czekacie, wy wiecie na co my czekamy. Powiedzcie na co A, nie... nie czekacie, tylko napiszcie dlaczego, żebyśmy wiedzieli. Tak, tak. Oczywiście nie mówiliśmy o grach, które będą wychodzić dalej albo nie mają premiery, no, no bo tego jest dużo i to w jest fusów, a nawet nie wiem jak wygląda. To tyle zamykamy główny temat. Ja mam jeszcze, zanim przejdziemy do gier, ja mam pytanie jeszcze do Tomasza. Tomku, dla Ciebie tak czysto, obiektywnie, co jest lepsze, Xbox One czy PS4? Masz obie konsole. A, wiesz co, to pytanie dostaję dziennie chyba z 40 razy, jak jestem w pracy, mhm. ale odpowiem Ci. E... Ogólnie na dzień dzisiejszy lepszą konsolą, mimo że jest tak chujową konsolą, jest Xbox, bo ma gry i można w coś pograć na tym, nie martwić się o to, czy serwery padną, czy inne takie rzeczy. Wyobraźcie sobie sytuację. PlayStation 4, najmocniejsza konsola na rynku, na papierze. Oglądam ze swoją dziewczyną aplikację i TV. Oglądamy gestlerową i chuj, było nie działa. Sony, for the players. No ale tak już się przyjęło, że Sony może ma tą lepszą konsolę, jeżeli chodzi o moc i tak dalej, ale to jest totalne dno, jeżeli chodzi o bycie, nie wiem, przystawką multimedialną, czyli właśnie na przykład oglądanie czegoś, słuchanie czegoś. Po prostu no PS4 to jest bieda i żal i metr mułu, tam nie można prawie nic zrobić. Masz tam jakieś formaty, które możesz odpalić, no ale co z tego, jak na przykład na Xbox One w jednej, nie wiem, w jednej aktualizacji masz po prostu 60 nowych formatów, gdzie Sony chyba dalej nie może MP3 odpalać w grach tak, żeby można było ściszyć i w grze i żeby sama MP3 leciała. No, czas pokaże, która konsola będzie lepsza. Mi się wydaje, że, że konkurencja i Sony i Microsoftu nam dob dobrze zrobi i będziemy mieli w końcu za jakiś czas konsole które naprawdę będą oferowały wszystko to, co, co, co po prostu na tych konferencjach zapowiedzieli, bo nie wiem, czy pamiętacie, tak samo było na z z zeszłej generacji konsol. PlayStation 3 była troszeczkę słabszą, jeżeli chodzi o sprzęt, bo tam y było trudno programować gry w stosunku do Xboxa 360, gdzie tam po prostu były porty, ale kto wygrał? No PlayStation 3, bo miało lepsze aplikacje, usługi, tak? Mimo, że konsolą była mocniejszą Xbox, no to w tym momencie się znowu odwróciłem. No dobra, to ja mam teraz pytanie podobne do Ciebie. Która konsola jest najlepsza i czemu Nintendo? Na Nintendo, na Wii U bym sobie zagrał. Zagrałbym sobie w Zelda. A w tą nową? High Rule Warriors? Wind Waker, czy w tą nie, nie, nową co wychodzi? Wind Waker HD. Nowego tego Wind, Wind, Wind Waker HD, bo miałem okazję grać na Gamecube w tą grę. Jestem ciekaw, czyby wszystkie wspomnienia wróciły. No a teraz byś nie musiał non-stop wiatru zmieniać, jakbyś chciał płynąć w inną stronę. No dokładnie. No i będzie ta nowa Zelda, która też bardzo fajnie wygląda. Znaczy ja mam taki plan, że jeżeli ta konsola stanieje do rzędu 599 zł, powiedzmy sobie taki próg sobie dałem, na pewno zakupię, bo, bo jednak Nintendo to jest Nintendo, to jest specyficzna konsola, specyficzne gry. Na 3DS-ach chorowałem bardzo bardzo długo, w końcu pożyczyłem od kolegi i tak jak powiedziałem tobie, nie mam czasu grać w te gry, bo naprawdę gry super miało. No, może oni wydają mniej gier, ale bardziej dopracowane. Tego nie przeskoczymy. Dobra, więc y, to tylko. Ja miałem takie pytanie, czyli mówisz, że na dzień dzisiejszy Xbox, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, więc... zobaczymy, co będzie za dwa miesiące. Aha, aha, aha okej. Okay. Dobra, więc, więc to tyle. Przejdźmy do tematów growych. Jacku, mieliśmy dzisiaj mówić o pewnej karciance, którą wszyscy zagraliśmy, więc Jacku, zacznij. Graliście wcześniej w The Gathering? Zamek, Krystian? Troszeczkę. Ja jestem, ja jestem wielkim fanem. Ja jestem wielkim fanem, ja miałem w domu tyle kart prawdziwych, że to szok rewelacja. Tam grałeś w the Gathering? Ja grałem troszeczkę. E, też się interesowałem formą papierową tych kart, ale tam zasad nie kumałem, bo za młody wtedy byłem, powiedzmy sobie, a w wersji cyfrowej, no grałem kiedy myślałem, że jestem dobry, dostawałem takie baty, że no, nie chciało mi się dalej grać. No, no to po prostu za, du za duży próg wejścia. No nie? Jak nie grałeś od samego początku, to potem byłeś tak ufany, że po prostu nic nie dało się zrobić. Dokładnie. No dlatego Blizzard wyszło na przeciw oczekiwaniom fanów. Magic the Gathering, którzy właśnie dostawali pierdziel, tak jak ja i Tomek, tak naprawdę na online i stworzyło Hearthstone, czyli znaczy takie prostsze Magic the Gathering. Nie wiem, mówiliśmy, że graliście, ja też grałem, no ale długo graliście, doszliście jakoś tam dalej do areny albo coś, tylko tak z komputerem. Ja większość czasu z kolegą pograłem sobie, takie jeden na jednego meczyki, troszeczkę z komputerem, ale tak z, z, z losowymi ludźmi, no to za długo nie grałem. Ale coś tam pograłem, więc mogę się wypowiedzieć. Christian? Ja przeszedłem połowę tej kampanii, tam jest taka kampania, tak, te, te pojedynki, żeby odkrywać te, te wszystkie karty i na tym się zatrzymałem i miałem jeden pojedynek online. Ale mniej więcej wiem, o co chodzi i wiem, co to jest, jest za tytuł. Jak myślicie, byście jako free-to-play zrobiło tej grze na dobre? Czy tak lepiej było, żeby wydali to jako normalny płatny tytuł z dodatkowymi kartami, taliami kart też za pieniądze? Ja myślę, że oni by sobie bardzo drastycznie ograniczyli liczbę osób, które by się tym zainteresowały, by to wydali płatne, bo jak to jest darmowe, to sobie ładnie wszyscy ściągną, pograją, jedni zostaną przy tym na dłużej, a inni pobawią się i będą mieli dobre wspomnienia tak jak z tej gry, tak jak na przykład ja, bo w każdym momencie mogę teraz to włączyć i pograć z kolegą bardzo fajnie. Nie aga. masz wrażenie, że to jest takie bardzo pay to win, jeżeli chodzi o właśnie Headstone'a, że jeżeli nie zapłacisz, nie kupisz jakichś tych tali, paczek czy tam czegoś za prawdziwe pieniądze, no to tak naprawdę nie będziesz miał za bardzo szans tymi lepszymi wygraczami? No Pewnie tak jest, ale chyba tak jest w każdej grze na, na, na tym modelu opartym, bo no, obojętnie jaką talię byś sobie zbudował, e, jak oni wydadzą jakąś tam powiedzmy złotą talię Kalt, powiedzmy za 4 złote, to ci, którzy naprawdę na poważnie chcą w to grać, na pewno zakupią taką paczkę, tak? Ale nie musisz tego kupować i możesz na przykład tak, jakby, tak jak w moim przypadku było z kolegą normalnie e, sobie gramy, graliśmy przez sieć i bawiłem się super, nawet nie miałem pojęcia jakie tam są karty, co niektóre robią, po prostu klikaliśmy i graliśmy, tak? Mhm. Tak, Jacku, jestem tego samego zdania, jeżeli ktoś chce sobie grać w to casualowo, niech gra sobie za darmo, jeżeli ktoś chce się naprawdę za to wziąć, nie wiem, brać udział w jakichś turniejach i wygrywać jakieś nagrody to jednak musi za to płacić i tak było zawsze, w Magicu jak miałem prawdziwego Magica, te karty to było tak samo, jak chciałem zrobić dobrą talię to e, 600 zł, 700 zł i wtedy robiłem dobrą talię, jak nie no to, no to co, no to mogą kupić parę boosterów i wiadomo, że prawdopodobieństwo karty, którą trafię, było bardzo małe. Więc więc myślę, że tak jest Jacku i my tego nie przeskoczymy w żaden sposób. szczególnie ten w system matryku, w tej grze jest dobry moim zdaniem. No, no, no mów. W matryku był taki problem, że tak naprawdę miałeś tylko kilka talii, którymi się tak grało, no? które kosiły wszystko i jak nie grałeś tymi taliami, to nie miałeś w ogóle szans. Nie wiem jak jest w Hearthstone, ponieważ jeszcze nie spotkałem tak, żeby nie wiem, spotkać kilku graczy z tą samą talią. Mam nadzieję, że Blizzard tutaj poszło w dobrą stronę i nie zrobiło takiego ustawienia, że jest jedna główna talia, czy kilka głównych talii, którym trzeba grać, bo inaczej się będzie przegrywało. To, to jest wszystko w zależności od tego, Jacku, ile jest tych kart tam, bo ja, ja jestem trochę, że tak powiem, świeżym graczem w Hearthstone'a i nie wiem, ile tam jest kart. 30 w talii. No tak, tak, ale ogólnie, ile jest ty, typów kart? Wszystkich talii w całej grze ile jest? A, to nie wiem, nie wiem. Na pewno każda, ten, każdy bohater ma swoją talię, nie? czyli jest tam ich chyba no tak, 9 tak, albo tak. 10. Nie? Plus te z dodatku wyszły gobliny kontra gnomy, jakieś tak. Mhm. Wszystko, wszystko będzie opierało się na tym, jakie karty będą wychodzić nowe, ile tych kart też będzie, bo to wszystko ustalają gracze, masz bardzo dużo możliwości. Ten... Duels of Champions, to tam już jest tyle kart, że tam naprawdę jest dużo rodzajów talii, które można sobie zrobić. I to jest spoko. No tak samo w Magicu, no mimo wszystko, że mówisz, że, że parę tych talii ludzie grali. No tak, ale później wychodziły talie w typie, trzeba było grać w typie, dużo kart banowali, były nowe dodatki, teraz już nie wiem, który jest w Magicu dodatek, bo, bo w sumie yy, nie grałem tak za bardzo, ale chyba już z 15 edycja, albo 16. No i co? I zawsze wychodziły dwa, trzy dodatki i robiło się nowe talie w typie. W zależności, czy chcieli grać w typie, czy nie. To było parę Lat do tyłu, a poprzednimi kartami takimi dziesięcioletnimi to już się w ogóle nie grało, bo one były już poza typem i, i już były stare. Więc to wszystko jest zależne, ile mamy, kart, ile mamy kart i co możemy z tego zrobić. I tyle mamy też tali. Wierz mi, że tak jest Jacku. Dobra, ale ogólnie gra jest bardzo fajna, polecamy. Takie prostsze tak. macie: The Guttering, nie ma już w ogóle tej many, którą trzeba wykładać, żeby używać, tak jakby przezywać stwory i tak dalej, ponieważ. Ona sama dochodzi co runda, kolejny taki kryształ many, który używamy, mhm. więc to wiadomo, tak. też jakieś ułatwienie nie trzeba mieć w talii zbędnych tych kart many i się zastanawiać, czymś starszy w ogóle, żeby przyzwać albo coś. A no tak to, to no, no to ale wiesz, no, to, no tak, jeżeli chodzi o Hearthstone'a, to jest bardzo casualowy Magic the Gathering. Bardzo e, Ma ma swój taki humor, prawda? Ma taki specyficzny humor, taki e, lekki taki.. No, taki trochę dla mnie to jest taki e, humor, jak w Dungeon Keeperze. Tam jest taka siolanka, jak ci się nawet wczytują, to masz coś tam, e, kładzenie obrusa, czy nie no w ogóle jakieś takie dziwne teksty są. Jest to bardzo dobrze. Sims. Tak, tak, tak. O, dokładnie wczytywanie jest tak jak w Simsach. Jest świetnie zdubingowana. Jest Cała gra jest po polsku i. Jest bardzo. No, no, no, no, no po polsku. Po. Nie, chciałem po prostu po powiedzieć, Dubigowana. że świetny dubbing. Tam, nie wiem, nie wiem, parę osób chyba musiało nagrać swoje polskie głosy, wypada to świetnie. Zresztą Blizzard we wszystkich swoich produkcjach ma rewelacyjny dubbing, tak na dobrą sprawę, więc mnie to akurat w tym tytule nie dziwi. Co mogę powiedzieć, na razie nie zagłębiłem się w tym tytule zbyt dużo, ale jednak będzie mi już tam brakowało głębi. Pewnego rodzaju głębi i pewnego rodzaju możliwości większych kombosów. Nie wiem dokładnie, co mnie tam dalej czeka, ale czuję, że, że to nie będzie taki tytuł, taki super głęboki właśnie, jakim jest Magic. Dla mnie trochę ta gra to jest jeszcze papier, nożyczki i kamień. Kto co wystawi, to tak będzie. Kto ma pierwszeństwo, kto może wystawiać te kreatury wcześniej i kto ma to wszystko, taką kontrolę trochę już na stole, wygrywa praktycznie całą grę, bo przeciwnik nie ma takich kart, żeby to jakoś zniszczyć. Ale na, na razie nie poznałem wszystkich kart, więc nie wiem. Tytuł jest dla mnie naprawdę bardzo przyjemny, i jeżeli ktoś nie lubi karcianki, karcianek albo nie, nie grał w nie, to nie gra. Jeżeli ktoś grał w MTG, tak jak ja, bardzo dużo, to ja w sumie będę nie, niedługo zostawię ten tytuł, bo on mnie do siebie nie przekona. Tak, Tomaszu, teraz możesz mówić. No, jeżeli chodzi o grafikę, to to, to jest fajnie wszystko przedstawione. Tam na przykład nie wiem jak to było w Marzyjku ale tutaj jak, jak rozdałeś swoje karty i czekasz na ruch przeciwnika, to masz takie pierdołki jak na przykład gaszenie ognia. Na, na mapie masz obozowisko i jak klikniesz palcem, załóżmy ja na iPadzie grałem, klikniesz mhm. palcem, no to gasisz ten, gasisz ten ogień. Jak macie katapultę, parę razy wciśniecie tą katapultę, to ona strzela kamieniami i to są takie pierdołki, które ci na przykład umilają czekanie na, na ruch przeciwnika, więc no, jest przemyślana ta gra pod tym względem, żeby właśnie tych nowych, nowych ludzi, którzy zaczynają grać, żeby tak szybko nie odepchnąć od siebie, tak, żeby przyciągnąć na dłużej. Mhm. Ja mam takie wrażenie, bo właśnie dzięki temu zainteresowałem się tą grą, że nie była właśnie, tak jak no to są po prostu pamień, kamień, papier, nożyce, tak? Tak, tak A tak, tak, kto tak. będzie chciał easy to play, hard to master, tak to się mówi o tych grach niektórych, więc myślę, że bardzo fajna polecenia też jest ta gra. Mhm. Tak. Jacku, chcesz jeszcze coś dodać do tego tytułu, czy zamykamy Hearthstone'a i możemy w sumie polecić? No, pra, praktycznie każdemu. Nawet fani MTG niech sobie spróbują, ale, ale wydaje mi się, że tam nie ma takiej głębi, jaka jest w, na przykład w dls tylko w jednej tury na obronę przed czarami przeciwnika, bo tak to wygląda to jedynie tak, że jeden atakuje, drugi atakuje i to jest wszystko. W Magiku jeszcze można się było obronić, tak tutaj tego nie ma, więc... Tak, tak, tak. No właśnie to jeszcze trzeba powiedzieć. Rozgrywka naprawdę przypomina uproszczony Magic. Jeżeli... Bardzo uproszczony Magic. I jeżeli w Magicu było tak, że jednak jak miało się stwora, to ten stwór bronił, to tutaj wszystkimi stworami można atakować... Przeciwnika. I to też jest trochę, no z jednej strony dobre, z drugiej nie, to jest też nastawione na pewnego rodzaju lepsze talie, tak? No i okej, okay. przyjmujemy to, taką mają mechanikę gry. E, więc dobra, możemy polecić Hearthstone'a, ja myślę, że jeszcze możemy powiedzieć o jednej grze, bo jeszcze trochę mamy czasu i chciałbym powiedzieć o s s Swopper. słoper w plusie, gdzie w tym miesiącu dostaliśmy Infamous First Light i The swopper na PlayStation 4. Ja jeszcze First Light'a tylko odpaliłem, żeby zobaczyć jak to wygląda, wygląda to ładnie, ale w The Swopera już trochę sobie pograłem. Grałeś Tomaszu w The Swopera z Plusa? No dosłownie wczoraj na 5 na, na minut włączyłem, żeby zobaczyć co to jest w ogóle, mhm. bo wiedziałem, że to będzie w Plusie, ale kompletnie nie wiedziałem na czym ta gra polega. No trochę się zdziwiłem czym ta gra tak naprawdę jest. Myślałem, tak. że to będzie jakaś strzelanina 2D i... Tak, tak, tak. Dokładnie to jest takie 2D. Bardzo, bardzo, ładnie, bardzo ładna graficznie jest w ogóle, no ale, ale to jest takie 2D trochę ala la Rayman, z tym, że bardzo ciemnych, mrocznych klimatach jesteśmy na jakimś opuszczonym statku i chyba chodzimy po całym tym statku. No i opcja fabularnie nie powiem wam o co, o co tam chodzi, bo w sumie się za bardzo nie zagłębiałem. Tym bardziej, że to są puzle. to są puzzle, więc fabuła nie jest w tym w ogóle ważna. No, czy, czy słucha się tam te taśmy różne. I one wprowadzają Cię w tą fabułę, ale, ale ja na razie, nie wiem, pograłem tam 2-3 godziny i powiem Wam, że w tej fabule sam nie wiem jeszcze o co chodzi, bo w sumie jesteś w statku i nie wiesz co się dzieje, po prostu idziesz i mówią Ci co, co masz robić, więc, więc tam fabularnie jeszcze nie wiem. No i słuchajcie, no, gra polega na tym, że no the, the swapper, swap, czyli e, zamieniać się, więc tworzymy sobie klony swoje postaci, bo chodzimy takim astronautą jakby po, po, po całej tej planszy i po prostu ca, cała, cały element zabawy polega na tym, że tworzymy sobie tego klona gdzieś wyżej, na wyższych kondygnacjach gdzieś z przodu, po prostu gdziekolwiek, indziej. Jeżeli go sobie stworzymy, to mamy identycznego klona, który będzie robił to, co my. Będzie chodził do przodu, będzie chodził do tyłu, będzie skakał, tak samo jak my, w jakiejś tam odległości, którą my sobie ją e, utworzyliśmy. Poza tym e, dochodzi później dodatkowa opcja, że możemy przełączyć się na tego klona. No i dzięki takiemu w sumie prostemu mechanizmowi mamy straszne duże pole możliwości w ogóle rzeczy, które możemy zrobić w tej grze, bo to mimo wszystko jest proste dosyć. Tych klonów możemy zrobić chyba maksymalnie 4 albo 5. Daje nam to bardzo dużo możliwości. Można robić takie rzeczy w tej grze. Twórcy No trochę się chyba natrudzili nad nad zaprojektowaniem tych leveli, dzięki czemu taki prosty mechanizm jest w tej grze, a my się naprawdę nie nudzimy przy tym tutule, bo trzeba tam ostro porozkminiać, tutaj gdzieś skoczyć, tu się szybko przełączyć, tutaj stworzyć tego klona itd., itd., rewelacja. E, jeszcze wam powiem, że są trofea do tej gry, e, dosyć proste, bo trzeba po prostu, 10 miejsc trzeba tak jakby odblokować i posłuchać tam taśmy, które są i słuchajcie, nie zrobicie tego bez poradnika, to od razu wam mówię jeżeli chcecie zrobić szybko 100% w tej grze, to jest przy, przyjemna, przyjemne 100%, tam plantyny nie ma ale musicie jednak zobaczyć poradnik, bo jak ja pierwszy zobaczyłem, gdzie jest pierwszy musiałem sobie YouTube'a odpalić, bo ja, bo ja nie wiedziałem, co trzeba tam zrobić bo no ten pierwszy jest tak schowany że po prostu ja byłem w szoku. Więc y, przyjemna patyna, ja myślę, że to całkiem przyjemna gra. Jak ci Tomaszu się grało w tego Swopera? No tak jak mówię, ja tylko no, dosłownie 50 minut pograłem, Aha. ale ta mechanika klonowania się jest fajna, jest bardzo prosta, ale domyślam się o czym ty mówisz, jakie oni mogą z tego zagadki powymyślać, bo klony robią, kopiują twoje ruchy jeden do jednego, czyli jak postawisz klona na sk skarpie i skarpa się kończy po lewej stronie, a ty pójdziesz w lewo, no to klon spada i musisz od nowa wszystko zaczynać. Tak, tak. Więc mhm. na pewno tą grę więcej ogram, ale tak jak mówię, nic więcej nie powiem, bo... Jedynie co, zdobyłem klony i trochę się nimi poławiłem, więc... Ale gra jest ciekawa, naprawdę. Mhm. Spokojnie e, możemy polecić każdej osobie, która ma plusa, za darmo sobie pobieracie w tym miesiącu. E, jeszcze jest First Light, First Light też jest pewnie do ogarnięcia jest pewnie bardzo fajne, ale... Tutaj niestety nie ograłem, więc nie będę wam mówił. Więc Swopera jak najbardziej plusowiczom polecam. Dobra, więc zamknijmy tematy growe i nie, nie ruszamy tematów kulturalnych, bo nie mamy czasu, przejdziemy do Hater Zona, i słuchajcie, w tym, w tym odcinku będziemy hejtować podwójnie. I ze względu na to, że mamy gościa i gość wymyślił hejcik, gościowi oddaję głos. Dobra, więc to się też troszeczkę łączy z tym, dlaczego polecam na dzień dzisiejszy Xboxa. Ustalmy jedną rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, zresztą nowi słuchacze, którzy mnie słyszą w tym momencie, nie wiedzą, kim jestem, to powiem tak, od zawsze byłem wielkim fanem PlayStation, marki PlayStation, wszystkich, konsol PlayStation, no i bardzo, bardzo nie lubiłem i nie podobało mi się to, jaką politykę miał Microsoft, tak, na początku tej naszej nowej, obecnej generacji. Chcieli tam gry wziąć przypisane do, do konsoli, nie można było, zresztą każdy wie o co chodzi, kto jest w temacie. Duże, duże gówno z tego sobie chcieli zrobić, ale poszli po rozum do głowy. No i Sony się okazało takim białym rycerzem na początku tej generacji i niestety widzę ogromny spadek ich formy. Nie wiem, czy to jest po prostu, że pieniądze uderzyły im do głowy, czy coś innego, ale z miesiąca na miesiąc, jak zresztą wszyscy wiemy, coraz jest więcej problemów, coraz więcej dziwnych rzeczy wychodzi z obozu Sony jak jak problemy z serwerami, niedopracowane gry, niedopracowane funkcje, które były obiecane rok temu i dopiero teraz wychodzą. Zresztą też wiecie o co chodzi. Sony teraz też próbuje nowe usługi wprowadzić jak PlayStation Now, która będzie całkowicie się opierać na usłudze sieciowej. I jak uważacie, czy, czy w momencie kiedy oni to wypuszczą to całkowicie sparaliżują sobie PlayStation Network? Ja myślę, jeszcze, jeszcze, jeszcze ta telewizja wychodzi, o której mówiłem, ale, no, Netflix. Ja myślę, że jeżeli oni, oni przygotowują się do czegoś takiego, to oni muszą jeszcze wpompować sporo pieniędzy właśnie na dodatkowe serwery i dodatkowo, dodatkowe pieniądze na całą tą infrastrukturę sieciową, więc czy to sparaliżuje? No, obawiam się, że może. Obawiam się, że może i obawiam się, że, że może być dramat. Może być dramat. Yy, Jacku, zamyślisz? Sony strzela sobie znowu w stopę. Ponieważ oni nie są w stanie zapewnić takiej dobrej infrastruktury sieciowej, żeby to w ogóle się utrzymało. Plus, w momencie, kiedy oni zaczną mi dawać gry na to PlayStation Now, w ramach plusa, to ja przestaję płacić abonament, Ponieważ na co mi coś, co nie będzie działać. Na 100% to od razu padnie. Zaraz jak tylko wprowadzą. Będą lagi, będą problemy z połączeniem. Wiele ludzi w to po prostu nie zagra, bo ma za słabego neta, więc ja jestem na nie. lepiej strony niech się weźmie za robienie dobrych gier, aktualizacji softu, żeby w końcu coś było w tej konsoli, a nie bierze się za jakieś głupoty, które w Ameryce i w Japonii może zadziałają, w Europie raczej nie. No i to, to nie są nasze domysły, ani jakieś tam puste słowa, tylko po prostu sami wszyscy widzimy, wypuścili otwartą chyba betę Evolve dla wszystkich na, na Xboxie, wszyscy ładnie grali, mieli tam chyba początkowo problemy, ale spokojnie grali, a na Sony no nie dało, nie dało rady po prostu... Twórcy zwalili winę na Sony, Sony na twórców, koniec, koniec tematu, tak. Potem mamy e, kolejną grę, kole, kolejną grę, drive club, tak, serwery nie działają, to wina znowu Sony na twórców, twórcy na Sony i tak w kółko. Potem święta, ataki wszystko, no, no. Źle się dzieje, bardzo źle się dzieje, ale co można powiedzieć fajnego, no, Microsoft ze swoim Xboxem ma darmową reklamę, tak, i nic w sumie nie musi robić, wystarczy, że da jakąś tam promocję, super, i wszyscy już e, automatycznie kochają Xboxa, a nienawidzą Sony. No i, i, i ja też troszeczkę przechodzę na ten drugi obóz ze względu na to, że lepiej się bawię po prostu na Xboxie. Mimo, że troszeczkę konsola jest według mnie niedopracowana i no, mogłaby mieć więcej, więcej mocy, ale w ostatnich paru miesiącach no, częściej się bawiłem na Xboxie niż na, na czwórce. No, to Wiesz, mnie no, denerwuje. Ale po prostu siadło na laurach. Zarzucili, że mają lepszą konsolę, tak. że u nich było granie ten, online i tak dalej płatne, ale że można było się wymieniać grami i tak dalej ludzie się wtedy na to rzucili, a potem już po prostu siedli na laurach i przestali cokolwiek robić, cokolwiek wspierać tą swoją konsolę poza tymi standardowymi rzeczami, jak aktualizacje Teraz mam nadzieję, że im to wyjdzie tak bokiem, żeby się już nie pozbierali do końca tej generacji. Mm, tak, w sumie chłopaki, jestem tego samego zdania. Ja jestem ciekaw, jak ten Nau wyjdzie, bo ten Nau chyba wychodzi już, już niedługo, prawda? No, w Europie nie, nie wiem kiedy, ale, ale w Stanach chyba w tym miesiącu. Od 20. miesiąca. No, no, no właśnie, tak. Z tego co słyszałem, to chyba pod koniec miesiąca, więc no, ja jestem ciekaw, jak to wszystko be, e, będzie wyglądało. No i, no i od tego będziemy już wiedzieli, czy, czy dadzą radę, czy nie. Ja myślę, że i tak w tym roku będziemy mieli problemy z internetem, jeśli chodzi o sony. Na 100%. Ja już w ogóle no się nie ruchowe. mogę. Tak, ja już się nie, nie mogę doczekać, kiedy Sony poinformuje o kolejnej konserwacji a oni poinformowali, że już PSN działa chociaż? Poinformowali, wiesz Jacku było, było na Twitterze, że już PSN działa i, i, i nie powinno być problemów, a jeżeli będą problemy, to zróbcie to, to, to i to i to no ale no, w teorii poinformowali, więc nie, no ogólnie już PSN działa normalnie, jest stabilnie ale faktycznie hejtujemy Sony, porobi coraz gorzej rzeczy a wujek Bill nawet nic musi robić i zobaczcie Ee, zaraz wszyscy przejdą do wujka. Dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o, o Sony, a ja będę hejtował coś innego. To już na, w sumie na zakończenie. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale w tym roku wychodzi film Batman vs. Superman. Wiecie, że wychodzi taki ben film? The life. Sam tytuł sam tytuł e, mnie zainteresował. Batman i Człowiek Nieśmiertelny ze supermocami, który może piernąć i nie to będzie sam Batmana, sam no ciekawe. Wonder... Okay. I... Coś, coś tak, jeszcze. Tak. Pytam, tak. Już, już nie pamiętam, jest. tak. Ja mówię o tym i hejtuję, hejtuję nie sam film, oczywiście, ale hejtuję Warner Bros. co robi z tym filmem. Bo nie wiem czy wiecie, ale niestety Batman vs. Superman podzielą na i to już wiem na pewno na dwa filmy, jak nie na trzy. Na razie wiemy, że 2015 roku, 23 października w tym właśnie roku wyjdzie pierwsza część Enter the Night, pod tytułem Batman vs. Superman. I druga część, Down of Justice, wyjdzie w przyszłym roku 25 marca. Więc po pięciu miesiącach wyjdzie druga część. Czyli prawdopodobnie robią to, co teraz wszyscy robią z Hobbitami, z Twilightami z czym jeszcze z, z harry Potterem. dzielą po prostu filmy na dwie części żeby zarobić i prawdopodobnie Warner Bros. zrobi to samo więc nie zdziwmy się jeśli w pierwszej części będzie to be continued tak ciąg dalszy nastąpi i koniec film nam się urwie i wychodzimy z kina i wszyscy what the fuck no normalnie jakbyśmy oglądali seriale w tych kinach więc hejtuję Warner Bros. że szkoda że tak robi ja wiem, że chcą zarobić, wszyscy chcą teraz zarobić i robią takie rzeczy, ale szkoda, szkoda, bo ja na ten film, na ten film czekam najbardziej w tym roku. No nie oszukujmy się, jestem fanem, zajebistym fanem Batmana i na ten, na ten film czekam najbardziej w tym roku. Inne filmy mają. Ale mogę tak, nie tak samo robi Marvel ja z tym, z Avengersami gdzie wydają Infinity War part one i part two, gdzie jest rok różnicy tak naprawdę między tymi filmami. No tak, ale to wiadomo jest, że tą historię podzielą na dwie części. No tak, już jest zapowiedziane. No tak, ale wiesz, bo, bo można zamknąć jakieś tam główne wątki, ale coś tam, minimalnie coś tam otworzyć na kolejny film. Ale nie, że wiesz, tutaj na przykład wyobraźcie sobie w pierwszej części Supermana zabijają, dajmy na to, co by było śmieszne. Ale załóżmy, że w pierwszej części zabijają i ja koniec. Ja obstawiam, że to będzie tak samo jak z filmem animowanym, który był właśnie Batman Superman, gdzie on też był podzielony na dwie części, tylko, że wiadomo, to były dwie części wydane jednocześnie, mimo, że wtedy film trwał chyba ponad dwie godziny, no nie? To opisałem, że z tym filmem takim normalnym live action będzie tak samo, że pierwsza część filmu, czyli do pierwsze półtorej godziny będzie do momentu, aż, nie wiem, zbiorą się, żeby stłuc Batmana, bo coś tam zrobił, znaczy stłuc Supermana, bo coś tam zrobił, a drugie, druga połowa to będzie po prostu, że ten, będą go tłukli, a potem tak wszystko się rozejdzie po kościach. Po kościach. E, dobra, e, niech będzie. E, dobra, więc ja tylko chciałem powiedzieć o tym filmie, że, że, że nie podoba mi się polityka Warner Bros., ale wszyscy chyba już tak robią i chyba powinniśmy się pomału do tego przyzwyczajać. A mnie się nie, nie, nie podoba, chcę. że Deadpool będzie miał pegi 13-15. czy O, to nie będzie to, to nie będzie Deadpool w nie, takim nie. razie. To powinno być 18+. To te, tak, to, to w takim razie nie będzie ten, ten Deadpool, jakiego znamy z komiksów. I nawet z gry, tak bo chyba gra jest od 18 lat chociaż tego to nie wiem ale, ale wydawało mi się, że no do 18. od 18. trudno e, nic z tym nie możemy zrobić e, dobra, będziemy pomału kończyć odcinek mamy jeden, e, mamy jeden komentarz, w sumie jedno pozdrowienie nie wiem, to w sumie ja mogę je przeczytać e, nie ma problemu e, otóż e, nasz słuchacz Igor Wołowski Pozdrawiam fanów Batmana i Geralta oraz ekipę Psychokasta, aby w końcu nagrali odcinek. Psychokast ma jakiś, y jakąś przerwę teraz? Ja, Szczególnie ogólnie jeden drugi wiesz? jest chory, potem jeden drugi musi coś tam w pracy zrobić, zostaje dłużej, krócej, wyjeżdża i tak dalej. I ostatnio było tak chyba, że miesiąc czekaliśmy na ich nowy odcinek. Aha, a oni wydają co? Kiedyś wydawali co, co tydzień? Co tydzień? Też był właśnie podcast, Czego? Podcast. No podcast tam fanów. Grupy nieczyste zagrywki wtedy, jakoś tak. Aha, aha, wiem, wiem, wiem. No i pamiętam, wtedy jeszcze no. jak zaczynali, to tam wydawali chyba co tydzień albo co dwa. Potem to im się trochę rozmyło, no bo jeden w pracy, drugi w pracy, studia i tak dalej. No nie. I zaczęli trochę rzadziej wydawać. nieregularnie mm -hmm. że tak było. Mm -hmm. A, a, a teraz, teraz po prostu taką, że tak? Tak, 7, tak, już tak, sporo. Mieli tak. ostatnio odcinek jeden. Nie pamiętam tylko, który to już był numer, ale od tamtego czasu była cisza mm -hmm. jak na razie. Dobra, więc pozdrawiamy, pozdrawiamy tych fanów Batmana, czyli oczywiście mnie i wy, ja jeżeli jesteście i ekipę podcastu, psychokastu i fanów Geralta, jest ich sporo. Dobra, to, to, tylko, to tylko jedno takie pozdrowienie mieliśmy, ja i tak dosyć późno poinformowałem o takiej możliwości. No i co? No i chyba możemy zamknąć 16 odcinek, chyba że ty chcesz kogoś, Tomaszu, pozdrowić? Chcesz kogoś, czy, czy nie? Bo Masz czas na reklamę. No i jakbym mógł. To bym pozwolił sobie pozdrowić chłopaków z Input Laga i stolatek dla nowego nabytku Senseja, bo nie wiem czy wiecie, ale urodziło się jemu. Chłopaki ostatnio to świętowali, tak samo ja się dokładam no, my do życia. I to tyle. Tak. Najlepszego można by powiedzieć. Dobra, więc słuchajcie, no szesnasty odcinek podcastu Bezimienny doszedł ku końcowi, doszedł do końca, więc moim gościem dzisiaj był standardowy Jacek Kaleta. No dzięki, na razie. Dziękujemy Ci, Tomaszu, za odcinek dzisiaj, dziękujemy bardzo. Również dziękuję Wam, że mnie zaprosiliście, tylko że troszeczkę te stoliki, te siodełka macie twarde, kurde, ale było miło bardzo. Jeszcze nie. się dorobimy takich z obiciem. na razie siedzimy na drewnianych. Tak, bo to z IKEA, no, braliśmy. na Kickstartera, i... na fotele i... Tak, to z IKEA braliśmy, żeby było taniej, więc sorry. Dobra, i, i oczywiście standardowo ja to wszystko prowadziłem, czyli Christian Kender. No słuchajcie, za tydzień, czy widzimy się za tydzień, czy słyszymy się za tydzień, nie mówiłem ci Jacku, ale tak ogólnie rzecz biorąc, jadę do Polski. E, I zobaczymy, czy będę mógł w Polsce nagrywać. Być może będę mógł nagrywać, nie A wiem w A gdzie będziesz? E, mam Jaki nadzieję, że się zobaczę. Jakie miasto? Najpierw Kraków, później Warszawa daleko. Niestety do, do Szczecina e, mi się nie uda dojechać więc, więc ogólnie na pewno postaram się nagrać Na pewno na, będę mógł za dwa tygodnie postaram się Za tydzień zobaczymy jeszcze jak to wszystko będzie wyglądało I na pewno będziecie mi słyszeć gorzej Bo nie biorę tego mikrofonu, bo on jest za duży Nie chcę mi się go targać. Więc postaram się, żeby za tydzień z wami i zobaczymy, jak będzie też, nie? Dobra, więc to tyle. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.